Cześć, dzień dobry, witajcie w nowej odsłonie konglomeratu podcastowego. Dzisiaj w wirtualnym studio spotkały się dwie osoby lubiące czytać komiksy. I to niezbyt proste komiksy, jak się za chwilę okaże. Witam się z Wami Bogusia Szewczyk, to ja, a moim i Waszym gościem jest Sylwester Kozdroj z podcastów Retrokomiks oraz Gotham w deszczu. Cześć Sylwek, miło Cię słyszeć ponownie. Cześć Bogusiu, witam wszystkich słuchających Ciebie. Również bardzo miło słyszeć ponownie. Tak, na początku mówimy sobie same takie przyjemne rzeczy, ponieważ później będzie już nieco bardziej depresyjnie, ale nie uciekajcie jeszcze, nie wyłączajcie <laughs> nagrania, bo ja się muszę w ogóle na początku wytłumaczyć czegoś takiego no, bardzo dla mnie ważnego, ponieważ dzisiejszym podcastem inaugurujemy kruczy event. To jest taki projekt, który chciałam wprowadzić w życie już od dawna, dawna, właściwie od mojego pierwszego podcastu, mojego pierwszego nagranego podcastu. Od zawsze wiedziałam, że kiedyś nastanie taki moment, że będę opowiadała o kruku, o kruku filmowym, o kruku komiksowym, o kruku pod każdą postacią i zawsze pojawiały się jakieś nowe zupełnie projekty, jakieś nowe pomysły się rodziły i ten plan uciekał, ten kruk gdzieś tam odlatywał. No ale nareszcie przyszła pora, nareszcie trafił się taki moment, który pozwoli nam trochę podłubać w tej historii. A co to za moment? No bardzo ważny, ponieważ już 23 sierpnia na ekrany polskich kin trafi nowa wersja filmowego Kruka, więc w ramach takiego wyczekiwania i przygotowywania się do, do tej premiery, no to sobie stwierdziliśmy tutaj, ja i Sylwek na początek, bo tak mam nadzieję, że jakieś tutaj redakcyjne głosy inne też w tym evencie się pojawią, no to stwierdziliśmy, że porozmawiamy sobie trochę o tym Kruku, zaczynając tak... No tak klasycznie, czyli od tego początkowego doświadczenia, czyli od lektury komiksu. Chociaż tak na dobrą sprawę, to podejrzewam, że dla wielu, wielu odbiorców, no to ten komiks nie był e, pierwszym zetknięciem z tym bohaterem. To pierwsze spotkanie zapewne odbyło się w kinie albo poprzez obejrzany film. Film z roku 1994 i jest to taki projekt, który no, obrósł potężną legendą na temat tych wszystkich ważnych rzeczy związanych z tym, z tym obrazem, to porozmawiamy sobie w kolejnym podcaście. Ale wydaje mi się, że warto na początku postawić sobie właśnie takie bazowe, najważniejsze pytanie, jak wyglądało to nasze pierwsze spotkanie z Erikiem, z Erikiem, bohaterem z Krukiem. No to Sylwek, jak poznałeś Erika? O Jezu, poznałem na kasecie VHS, o ile dobrze pamiętam i to było w 96, może 97 roku i tutaj myślę, że nie będzie wielkim zaskoczeniem, że ten film zrobił na mnie wtedy ogromne wrażenie. Ja go nie widziałem oczywiście w 94 roku z racji tego, że Miałem wówczas 11 lat i gdzieś mocno rodzice dawkowali mi właściwie, co mogę oglądać. To był jeszcze ten niestety okres. No ale tak jak wspomniałaś, moja przygoda z Krukiem także zaczęła się właśnie od filmu. Ja prawdę powiedziawszy o komiksie dowiedziałem się wiele, wiele lat później, ponieważ końcówka lat 90. to przede wszystkim był mimo wszystko Horror książkowy, różnego rodzaju opowiadania i powieści wydawanych głównie wtedy przez wydawnictwo Amber. I gdzieś ta sfera komiksów bardziej orbitowała w kierunku takiego klasycznego komiksu superbohaterskiego wydawanego przez T.M. Semik. Natomiast mm -hmm. bardziej, jeżeli chodzi o takie. Mm, spotkania z mrocznym komiksem, powiedzmy, mrocznymi bohaterami komiksu, no to właśnie był głównie film, tak? czy to właśnie wspomniany Kruk dzisiaj przez nas, czy to chociażby inne jakieś produkcje, o których pewnie przyjdzie nam jeszcze wspomnieć za moment. I tak jak zaznaczyłem na początku, to przede wszystkim był film tak? i właściwie popularność tej postaci Kruka zaczęła się w 1994 roku dla mnie. W 96-97, tak, dla mnie osobiście, i to na podstawie właściwie filmu zacząłem dostrzegać tą legendę i byłem świadkiem rodzenia się właściwie tej legendy Kruka, która gdzieś tam towarzyszy mi chyba nawet do dnia dzisiejszego. Z pewnymi przerwami powiedzmy. To jest w ogóle bardzo fascynujące doświadczenie obserwować, jak ta produkcja wpływała na kolejne pokolenia, bo mhm. tutaj nie będzie, myślę, przesady w tym stwierdzeniu, że Kruk jest jednak taką, takim filmem, który wywarł ogromny wpływ na ikonografię, na to, jak wizualnie Motywy zaczerpnięte z tej produkcji pojawiają się w różnych miejscach i to nie mówię tylko i wyłącznie o jakichś filmowych czy komiksowych nawiązaniach, ale no, na przykład wrestlerzy, którzy malowali się po prostu jak Eric Draven albo cała subkultura gotycka, która również, to jest w ogóle bardzo śmieszna sprawa, ponieważ kruk po części wywodzi się z całego tego gotyckiego nurtu, zarówno tak, jeśli chodzi tak, o muzykę, tak. jak i pojmowanie świata. I jednocześnie wywiera na kolejne pokolenia gotów również mocny wpływ, więc jest to w ogóle fascynujące zjawisko do obserwowania, tak pod kątem socjologicznym, jak, mhm. jak ten kruk funkcjonuje w, w różnych miejscach. Natomiast dla mnie, no ja już w, w pewnym podcaście o kruku trochę opowiadałam, jako o takiej mojej przedziwnej fascynacji z tych lat 90 ale nigdy chyba jeszcze nie wspominałam o tym, jakie było moje pierwsze spotkanie z Krukiem, bo dla mnie ten film przez długi, długi czas był takim tworem, którego nie oglądałam, a bardzo bym chciała. Moje pierwsze spotkanie z tym bohaterem, pierwszy moment, kiedy zobaczyłam, jak w ogóle wygląda Eric Draven, to był artykuł w Bravo. Kiedyś w starych magazynach Bravo były takie strony, które nazywały się Bravo Fotostory, film Fotostory. I to były takie komiksy, takie rozkładówki, w których poprzez kilka kadrów prezentowane były filmy ich treść i to, jak, jakie rzeczy tam się dzieją. I ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy w 1994 roku, ja nawet, nawet udało mi się zlokalizować, w którym to było numerze, <grym> z 6, od 6 do 19 października, bo brawo ukazywało się co, co dwa tygodnie, w 1994 roku, z Take Dead na okładce, pojawiło się właśnie film-fotostory z Krukiem. I ja... Jechaliśmy w ogóle ze szkołą na jakąś wycieczkę i podczas tej wycieczki przeglądałam sobie właśnie ten magazyn i zatrzymałam się na tych stronach bardzo, bardzo długo i właśnie był tam ten pomalowany Brandon Lee ubrany na czarno. Były opisy skrótowe tej fabuły, że tam dochodzi do no, jakiejś tragedii i on powraca z martwych, żeby się zemścić i ja pamiętam, że po prostu w tym momencie już przepadłam, potem zaczęłam moim znajomym opowiadać i pokazywać tam te, te, te zdjęcia, te kadry, że zobaczcie, jaki to musi być super film. Tak. No ale nie kwitło jeszcze wtedy tak bardzo piractwo, więc ja tego Kruka koniec końców obejrzałam bardzo, bardzo późno. To był taki mój mm, filmowy Święty Graal. Takie dzieło, które no, gdzieś zniknęło, a czułam ogromną potrzebę, żeby, żeby je poznać. No i to moje pierwsze spotkanie z Krukiem filmowym, no to było naprawdę mega doświadczenie. Ja siedziałam jak mm -hmm. o, zaczarowana po prostu. Nie, nie wiedziałam, co z sobą zrobić, bo no nareszcie oglądałam ten film e, i emocje brały, e, brały górę. Jakoś mm -hmm. taki dziwny sposób nie powiązałam tego filmu nigdy z komiksem. To zapewne wynikało z tego, że w Polsce jednak komiksowa wersja Kruka pojawiła się bardzo późno, tam na, na zachodzie, albo w ogóle pasjonaci komiksowi, no to pewnie gdzieś tam sobie wyszukiwali w międzyczasie jakieś skany, albo może udawało się zdobyć jakieś wersje zbiorcze w języku angielskim. No mnie się to niestety nie udało, więc ja to pierwsze komiksowe spotkanie z Krukiem, no to zaliczyłam dość niedawno, dopiero w momencie, kiedy Planeta Komiksów wydała to przepiękne, nowe, wzbogacone mhm. wydanie. No i to jest myślę ciekawe doświadczenie, bo nie wiem czy też zastanawiałeś się nad tym, nad Krukiem jako tym fenomenem pod takim kątem, czy w ogóle można opowiadać o komiksie zapominawszy zupełnie o filmie, czy to nie jest przypadkiem jedna z tych opowieści, która jakoś tak bardzo wryła nam się w umysł, te konkretne obrazy są z mhm. nami że mm, jednak teraz podczas lektury komiksu pewnie i tak filtrujemy to przez te nasze filmowe doświadczenia. Oczywiście, bo tak naprawdę dla mnie i podejrzewam również i dla ciebie z tego co słyszę i dla mnóstwa e, innych słuchaczy, Myślę, że pierwszym właśnie doświadczeniem, pierwszą stycznością z tą postacią to mimo wszystko był film. Nieważne, czy ktoś go oglądał w 1994, czy 97, czy 98, czy jeszcze później, ale to wynikało z dwóch rzeczy. Przede wszystkim u nas rynek komiksowy w latach 90. dopiero zaczął roczkować. To, co otrzymywaliśmy w tych latach 90., to było głównie standardowe trykociarskie superhero. Z drugiej strony mieliśmy troszeczkę więcej komiksu polskiego, ale gdzieś też nie tak mocno wówczas tak? No bo to był mimo wszystko boom na TM Semik i zeszyty pojawiające się właśnie w lokalnych kioskach i tym żyliśmy na co dzień. Tak? Tutaj nie było też takiego przypływu informacji, żebyśmy w ogóle mogli dowiedzieć się, że krug z 1994 roku był adaptacją jakiegoś komiksu. Tak? Myślę, że ta wiadomość, ta informacja nie docierała tak do szerokiego grona odbiorców, jak chcielibyśmy finalnie, żeby to wyglądało nawet właśnie w latach 90. Dla mnie osobiście kruk to był przede wszystkim Brandon Lee i tak naprawdę ta legenda, która urosła wokół niego, ja tutaj mhm. nie będę ukrywał, że filmowy kruk był dla mnie przez wiele, wiele lat jedynym krukiem słusznym. Co więcej, otwierając komiks, który, z którym zapoznałem się właściwie nie, niedawno, a który teraz przeczytałem ponownie. Chciałem zobaczyć troszeczkę takiego właśnie filmowego kruka, bohatera właśnie, któremu gdzieś tam wcześniej kibicowałem, który bohatera, który gdzieś tam odpowiadał moim właśnie takim pierwszym wyobrażeniom, tym filmowym. Mhm. Więc ja spodziewałem się, otwierając komiks, że zobaczę właśnie tego bohatera i to, o czym wspomniałaś, że w w pewnym momencie ludzie zaczęli stroić się właśnie na podobieństwo Erika, korzystać z podobnych makijaży, czy odzorowywać w jakiś sposób jego gotycki wygląd, no to tutaj też miało to miejsce, moim zdaniem wszystko odbywało się na podstawie tego, co zobaczyli w filmie, tak? Nie w komiksie. Mhm, oczywiście. Mimo wszystko ta legenda, która narosła wokół tego filmu, narosła wokół aktora ona była tak silna i tak dobrze trafiła w ówczesne trendy jeżeli chodzi o muzykę, wygląd muzyków i pewne takie buntownicze nastawienie powiedzmy młodego społeczeństwa <gry> takiego e, związane z tym buntem tak z lat 90. Mhm, My, myślę, że to wszystko złożyło się na to, że ten komiks nawet troszeczkę myślę, że w Ameryce został zapomniany, ponieważ to też te pierwsze wydanie komiksu nie było takim wydaniem, powiedziałbym, spektakularnym, biorąc pod uwagę, że to było jeszcze świeże wydawnictwo, do, do czego jeszcze za załomencik nawiążemy. A mimo wszystko film z 1994, on zrobił taki efekt wow i pokazał bohatera naprawdę, naprawdę spektakularnego. Oczywiście nazwisko zrobiło swoje, oczywiście ta legenda śmierć aktora, to wszystko też... No, nakręcało, może to tak brzydkie słowo, ale mimo wszystko nakręcało tą właśnie otoczkę wokół tego filmu, tą taką niesamowitość wokół tego filmu i myślę, że nie tylko właśnie dla nas, tylko dla szeregu odbiorców ten kruk pierwszy to był właśnie tym krukiem film, filmowym. tak Po prostu legenda zrobiła swoje. Dużo się mówiło właśnie o filmie, o Bradonie, o postaci kruka jako takim surowym, ciekawym bohaterze. To też w pewien sposób mm -hmm. na pewno rzutowało i podsycało właśnie ciekawość, ponieważ był to no, taki nowy bohater powiedzmy, inaczej prezentowany niż chociażby Batman Tima Bortona i do pewnego stopnia właśnie on miał też, był takim połączeniem bohater już takiego superhero, takiego niesamowitego i troszeczkę takiego bohatera powiedziałbym nawet filmów kopanych, no bo mimo wszystko gdzieś ta sensacja w tym filmie także robi robotę, więc jeżeli ktoś lubił takie właśnie sensacyjne kawałki, to myślę, że i po tym kątem film z 94 spełnił jego oczekiwania. O, o filmie będziemy sobie rozmawiać, tak jak już zasygnalizowałam w, w kolejnym podcaście, ale poruszyłeś po prostu tyle wątków, że, że mam, ciężko mam naprawdę... I ciężko się, ciężko się do czegokolwiek odwołać poza jakimiś takimi moimi bardzo subiektywnymi odczuciami, bo zastanawiałam się też bardzo mocno nad tym, co w ogóle sprawiło, że akurat ta historia tak bardzo poruszyła, mm -hmm. bo jak mm -hmm. za chwilkę będziemy rozmawiać o tym, co finalnie dostajemy w komiksie, jak James Obar snuje tę swoją elegię, tę, tę, tę swoją pieśń pochwalną ku wielkiej miłości, no to, to, to jest jednak nieco inny obszar, to jest jednak mimo wszystko inna opowieść niż ta, którą dostaliśmy w filmie. I próbuję sobie już od wielu, wielu lat, będąc cały czas zafascynowaną osobą, kimś no, kochającym kruka z całego serca, próbuję sobie wytłumaczyć, jak to się stało, że ja też to poczułam. I wydaje mi się, że to jest też takie doświadczenie do pewnego stopnia pokoleniowe, bo w, w latach 90 no to ten bunt przejawiający się poprzez połączenie z jakąś muzyczną subkulturą Dokładnie. był chyba jednym z nielicznych buntów, na jakie nas było stać. A że młody człowiek bardzo często ma jakieś takie... Ciekawią nas rzeczy mroczne, jakieś takie no, nieszczęścia. Mhm. To jest taka sfera bardzo delikatnych doświadczeń, które są dla większości z nas jeszcze takim jakimś wyobrażeniem czegoś, czego nie doświadczyliśmy. Bo Kruk jest opowieścią o potężnej miłości i opowieścią o żałobie i o tym, że... No, Ukochany powraca z martwych po to, żeby pomścić mm, krzywdę dokonaną na swojej, no, swojej wielkiej, ukochanej miłości. No więc to jest jakieś takie no, idealne idealistyczne podejście do całego tego zagadnienia i wydaje mi się, że w tym tkwi cała ta magia, a że jest to dodatkowo podlane jakimś takim właśnie mistycznym, mrocznym, tajemniczym sosem yy, powiązane z tym, że cała ta figura osoby powracającej z martwych, więc on też jakby z automatu yy, staje się no, takim kimś wyjątkowym mm -hmm. na granicy światów, co też jest dla młodego człowieka no, rzeczy gdzieś tam bardzo fascynującą, a ubrane jest to jeszcze dodatkowo w, w czarny płaszcz, w ten niesamowity makijaż, połączone z świetną ścieżką dźwiękową, więc to wszystko jednak no, działało na wyobraźnię, mm -hmm. mam wrażenie. Przez co też kruk dla wielu takich odbiorców i dla mnie między innymi też staje się, stał się wtedy i jest nadal kwintesencją tego pojęcia gotyku z lat zarówno osiemdziesiątych, jak i dziewięćdziesiątych. To jest po prostu coś perfekcyjnie skrojonego. Coś, co ma jakieś takie no, rzeczy charakterystyczne dla tego konkretnie, mm -hmm. e, dla mm -hmm. tej konkretnej popkultury. Subkultury, mm -hmm. sub przepraszam. Mm -hmm. Wiesz co, tak słuchając ciebie, tak się teraz zastanawiam, jak ja odbierałem ten film, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem pod kątem właśnie tej tragedii bo wspomnieliśmy tutaj o tym, że młody człowiek szukał, nie wiem, w jakiś sposób no, chciał przez ten film troszeczkę może doświadczyć tej właśnie takiej cudownej, tragicznej, no, wyklucza się jedno z drugim, ale powiedzmy tej niesamowitej miłości, hmm. która jest tak silna, która potrafi w ten sposób zawładnąć naszym życiem, że właściwie no właśnie, powracamy z martwych i w jakiś sposób staramy się pomścić właśnie do naszą ukochaną. Ja pierwszy raz widząc ten film chyba go w ten sposób nie odbierałem. Raz, że byłem gówniarzem, mówiąc po prostu krótko. I dla mnie mimo wszystko robił wrażenie przede wszystkim ten gotyk, ta postawa uh -huh, Erika uh -huh. jakiego takiego anioła zemsty, ten jego ubiór, ten jego makijaż, ta jego przebojowość to, że potrafił skopać tyłki z wolą, tak? I to dla mnie A poczekaj, było... A jeszcze, to... jeszcze jedno pytanie tylko czy, yy, zadam. Czy miał, oglądając Kruka, albo w ogóle myśląc o tej historii, masz trochę w swojej pamięci posmak takiego zakazanego owocu? Bo ja cholernie. czy znaczy, ja tutaj, ja powiem tak, <śmiech> zakazany owoc może do pewnego stopnia, ale to też nie było... Coś takiego, jakby to powiedzieć, które, znaczy ja nie, nie czuję tego, że w jakiś sposób ten film byłby dla mnie zakazany takim, że to było coś, czego nie, na co nie powinienem patrzeć, tak? czy nie, mhm. powinien, nie powinno na mnie w jakiś sposób tam oddziaływać, no bo ja już byłem wtedy po wielu seansach, nawet mruczniejszych, od tego 1994 roku, mimo wszystko, gdzieś tam się przywinęło tych parę filmów, nawet horory się jakieś tam zdarzały, więc mhm. ja ten film może nie traktowałem w ten sposób, jako coś takiego obrosłego legendą, coś właśnie takiego, które wcześniej było mi zakazane i teraz miałem szansę do tego filmu po prostu usiąść i pierwszy raz go zobaczyć. Ja ten pierwszy seans też nie wspominam jakoś tak wybitnie zjawiskowo. To nie było dla mnie coś takiego fascynującego, gdzie usiadłem po wielu, wielu, powiedzmy, miesiącach oczekiwania, że w końcu mam i mogę obejrzeć Erika na ekranie. To nic z tych rzeczy. My trafiliśmy na ten film z kolegami właściwie przez przypadek, wybierając jakieś tam tytuły, troszeczkę na chybcika, no bo my nawet jeszcze do tego czasu, no ja nie czytałem tego artykułu, brawo, nie dokopałem do <grym> takich <grym> informacji, więc dla mnie ta legenda nawet Wokół, rosła wokół aktora, nawet do mnie nie docierała, więc to był pierwszy tytuł, który po prostu być może nawet chwyciliśmy gdzieś tam spółki w pewnym momencie. Ale do czego zmierzam? Ja tej historii nie postrzegałem wówczas właśnie jako historii tragicznej, historii mhm. o ukochanej, utracie ukochanej osoby, tylko właśnie bardziej jako film, film kopany, jako film superhero zemsty. nawet, taki tak, film zemsty uh -huh. mroczny superhero i dla mnie, w ten ten, dla mnie w ten sposób ten bohater oddziaływał a nie, że to był jakiś właśnie taki romantyczny nawet momentami film więc, więc, myślę, że mój odbiór był zupełnie, zupełnie inny, ale też pewnie wynikało z tego właśnie, że nie byłem takim doświadczonym widzem, tak? I obracałem mhm. się akurat w takiej grupie osób, gdzie i muzyka właśnie szła w stronę gotyku, czy też ciężkiego rocka, tak? czy, czy, jakiegoś alternatywnego rocka, czy grunge'a, więc. To wszystko gdzieś w, w tych rejonach bardziej mm, orbitowało muzycznych, powiedzmy, nawet ten odbiór filmu. I sama postać Rika jako tego właśnie Rockmana to. Też, też bardziej na mnie to oddziaływało niż, niż gdybym widział w niego, w nim właśnie, jakiegoś takiego nieszczęśliwego, ogarniętego tragedią kochanka. Tak? To dopiero przyszło po latach, gdy zacząłem się wgryzać właściwie w tą postać i gdzieś tam pierwszy raz miałem styczność z komiksem. Mi się wydaje, że w filmie też ten wątek nie jest chyba aż tak mocno eksponowany, jak, jakbym sobie tego życzył, powiedzmy, jakby to miało zostać, może nawet jeszcze raz nakręcone, to chyba więcej bym poświęcił właśnie temu wątkowi bardziej no, tragicznej miłości, a nie samej, samej zemście, tak mi się wydaje. No to zobaczymy, jak to będzie w przypadku zarówno naszego powrotu i kolejnego seansu filmu z 1994 roku, jak i w przypadku tej nowej wersji, która nadchodzi wielkimi krokami. No właśnie, ale zanim były filmy, no to był komiks komiks autorstwa Jamesa Obara i to tutaj mówiąc autorstwa, mam na myśli już takie naprawdę kompleksowe podejście do, do tej kwestii, ponieważ James Obar odpowiada zarówno za rysunki, jak i za scenariusz, więc to jest tak w stu procentach jego historia, jego opowieść i generalnie powiem ci Sylwek już tak na, na, na, na początek tego mm -hmm. naszego analizowania komiksu, że y, chociaż to jest moja in inicjatywa, w ogóle to nasze dzisiejsze spotkanie i to był mój pomysł, to ja tak mam pewnego rodzaju problem z tym, jak w ogóle rozmawiać na temat tej, te, tego dzieła, bo że jest to komiks wybitny, no to bez dwóch zdań, no, a skoro już te, na, na, na, na samym starcie powiedziałam, że jest to no, dzieło totalne, dzieło wielkie, no to mierzenie się zawsze, zawsze mierzenie się z tego typu materiałem sporo trudności jednak powoduje w osobie recenzującej. Ja do tego kruka komiksowego mam też takie podejście właśnie trochę no, na kolanach, co jest może i, złom, może i złym spojrzeniem, bo trzeba by jednak wyłączyć ten cały faktor zachwytu mhm. i, i pewnego rodzaju odnajdywania siebie w tej historii, i takich emocji, które gdzieś tam są bliskie każdemu wrażliwemu człowiekowi i spojrzeć na Kruka trochę bardziej analitycznie. Ja postar postaram się dzisiaj rzeczywiście nie odpływać za bardzo w jakieś takie... Argumenty w stylu, że Ależ to odpływaj. jest super, bo jest. Be <laughs> nie, jest. <nie>, <laughs> to właśnie wydaje mi się, że na temat Kruka bardzo dużo jest napisane i powiedziane właśnie z tego poziomu, na zasadzie opowieści jakiegoś takiego fascynata, któremu ten komiks uratował życie, bo i takie historie przecież się w internecie pojawiają. Ludzi, którzy no, dziękują Jamesowi Obarowi za to, że, no, że jego historia sprawiła cud, że wreszcie pogodzili się z jakimiś trudnymi doświadczeniami ze swojego mm -hmm. życia i mogli pójść mm -hmm. naprzód. Więc no jak opowiadać o, o, takim, o takim tworze, który zmienił um, życie wielu, wielu osób. Wyłączymy to podejście. Będziemy rzeczywiście... Postaramy się. Dzisiaj przynajmniej się postaramy patrzeć na, na Kruka pod kątem takim bardziej y, analitycznym. Po rozbieramy go z tych wszystkich ukrytych znaczeń, z, zapytamy siebie nawzajem, czy jest to pozycja, która się broni po tych wszystkich latach, które upłynęły od pi, pierwszego wydania, czy jest to może już takie dzieło, które no, trochę trąci mychą, czy, czy, czy się nadal podoba, czy się nie podoba, co jest w nim dobre, co jest w nim złe. No to właśnie teraz rozpoczynamy tę naszą Zaczynamy. przygodę. Zaczynamy. Tak jest. W tym podcaście bardzo dużo będziemy odwoływać się do biografii Jamesa Obara, ponieważ tak jak już słusznie zasygnali zasygnalizowaliśmy, kruk jest jego opowieścią i bardzo dużo elementów znajdujących się w tej historii wywodzi się z osobistych doświadczeń Jamesa Obara, który jest w ogóle bardzo ciekawą osobą, tak? Zadałam sobie trochę trudu przygotowując mm -hmm. się do tego naszego dzisiejszego spotkania i prześledziłam um, te wywiady, które bar, um, których Obar udzielał um, na przełomie ostatnich dekad i powiem ci, że bardzo mocno uderzyło mnie to, że on początkowo tak jakby odcinał się od tego takiego osobistego doświadczenia, mówiąc, że kruk jest taką historią no, wymyśloną, a dopiero potem mm -hmm. stopniowo zaczął odsłaniać te karty i opowiadać o tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach, które doprowadziły do powstania tej historii. I tak jakby poczytać te wywiady co 10 lat, co 5 lat, posłuchać w jaki sposób Obar opowiada o tym swoim doświadczeniu, no to zauważymy dwie rzeczy. Przede wszystkim na początku on był bardzo wycofany pod kątem opowiadania o swoim życiu, o swojej biografii, o tych trudnych rzeczach z młodości. To jest jeden element. A drugi element jest taki, że ja mam takie wrażenie, że ta historia w nim cały czas żyje, albo żyła do momentu opublikowania mhm. tego wydania poprawionego, wzbogaconego o sceny, które w tej pierwszej edycji się nie znalazły. Więc no, to jest, można śmiało stwierdzić, po prostu opus magnum Jamesa Obara. Mhm. Zdecydowanie. I ja myślę, że to w jaki sposób on... Początkowo odnosił się do tej historii i nie chciał właściwie mówić o własnych przeżyciach i o tym, co go poniekąd zainspirowało, co skłoniło właściwie go do napisania tej historii, jest po prostu fakt, że musiał się ze swoim życiem troszeczkę uporać, tak, no bo nawet biorąc pod uwagę właśnie, że stracił dziewczynę, nie mając chyba jeszcze nawet 20 lat, tak, i, i zaczął, i komiks miał być właśnie tą odpowiedzią, czy próbą poradzenia sobie właśnie z tą tragedią, która go spotkała, no to mhm. ja tak sobie myślę, że stawiając się w jego sytuacji, nawet jeżeli ten komiks powstałby, tak, czyli, czyli wydaje komiks opowiadający o Eriku, o tym, co go spotkało i tak dalej, i tak dalej, to mimo wszystko myślę, że nie chciałbym tak od razu jakby rzucać też do ogółu, tak dla ogółu, do, do szerokiej publiczności tego, co właściwie mnie skłoniło do napisania tego komiksu. tak, No bo to też jest tak, troszeczkę mam wrażenie, że tak jak wspomniałaś, potrzebujemy czasu, żeby z pewnymi rzeczami się uporać i w momencie, mhm. kiedy już tak już definitywnie tak, uporamy się z tym, dopiero możemy o tym rozmawiać powstanie tego komiksu i właściwie no, nie wyobrażam sobie, gdyby ten komiks został wydany i od razu huczało się w internetach o tym, że to jest właśnie budowane tak bardzo mocno na osobistych przeżyciach Jamesa Obara, no bo po prostu moim zdaniem to jeszcze bardziej pogłębiłoby jego żałobę i być może nawet rozdrapało rany, które do pewnego stopnia udało mu się już zasklepić i do, którego, do których by już tutaj nie wracał, tak? więc myślę, że człowiek przeżywający taką właśnie osobistą tragedię potrzebuje zawsze czegoś, co raz pomoże mu przez nią przejść i tym czymś mhm. dla Jamesa Obara właśnie było napisanie tego komiksu, ale także właśnie potrzebuje czasu, tak, jako tego lekarstwa na poradzenie sobie ze smutkiem w momencie, kiedy... no. No, próbujesz z całych sił jakby zapomnieć, może, czy właśnie przeboleć tą pewną, pewną tragedię, więc yy, myślę, że jak najbardziej takie rozłożenie w czasie, to jest wydaje mi się, że zupełnie czymś, czymś naturalnym. Myślę, że to też by było poniekąd źle odbiera odbierane przez czytelników komiksu, no bo z drugiej strony, nie wiem, czy nie zaczęłaby zaraz tutaj jakaś nagonka iść z tym, może nie hejt, bo to chyba jeszcze nie były czasu mhm. takiego otwartego hate <śmiech> powiedzmy jak dzisiaj, no ale tak, wyobrażasz tak. sobie jakie nagłówki mogłyby się pojawiać w jakiś takich tabloidach czy, czy na stronach internetowych. Mm. Pojawia się komiks o kruku i zaraz jest wielki wykrzyknik, że na podstawie osobistych przeżyć Jamesa Obara, nie wiem, przeczytaj koniecznie, zobacz co się stało. To był, był koszmar ja myślę, że Ach. tutaj każdy zdrowo myślący wydawca i, i scenarzysta no, gdzieś tam połączył sobie to te wcześniej właśnie kropki i stwierdził, że to nie tędy droga, tak, że ta rana jest jednak zbyt jeszcze świeża, żeby ją do takiego stopnia rozdrapywać, ale tutaj myślę, że też, że na powstanie tego komiksu, na to jak ono wygląda, jak bardzo jest brutalny, to także nie miała wpływu nawet ta osobista też, znaczy nie tylko miała ten wpływ ta osobista tragedia, ale w ogóle mam wrażenie, że to jest taki James O'Barr chciał pokazać taki troszeczkę e, zlepek tego, ten świat jak, jak bardzo jest brutalny właśnie e, dla zwykłych ludzi, tak, że to to, co jego spotkało, to jest raz, tak, ale tam czytając artykuły, właśnie związane z, z Krukiem, gdzieś tam przeczytałem, że do pewnego stopnia być zainspirowała go także inna tragedia w Ameryce, tak, gdzie para zakochanych została zamordowana z powodu jakiegoś pierścionka za tam 20 czy 30 dolarów. Tak Więc tak. myślę, że to, że akurat spotkało to Jamesa O'Bara, to, to wcale nie oznacza, że to jest taki stricte historia, zainspirowana jego osobistą tragedią. Myślę, że to jest po prostu tych inspiracji można się doszukiwać na różnym, że tak powiem, na różnych płaszczyznach, czy to związanych właśnie z brutalnością lat 90., czy po prostu z jakimiś takimi e, przeżyciami w nieciekawych dzielnicach amerykańskich tak, gdzie te problemy związane z narkotykami czy takimi zabójstwami były zupełnie na porządku dziennym i ten komiks łączy te wszystkie inspiracje tego jak wyglądała właśnie Ameryka w, w pod koniec lat 80 na początku lat 90 -tych. właśnie w tym komiksie, a osobista tragedia Jamesa Obara jest tylko jedną takim niewielkim elementem niezmiernie ważnym, ale mimo wszystko gdzieś tam elementem tego komiksu. Znaczy całe to doświadczenie autora, który jednak w tej historii bardzo mocno się odsłania i to, że on na początku, w tej w początkowej fazie niektóre rzeczy przemilczał, to mhm. wydaje mi się, że masz sporo racji w tym stwierdzeniu, że jednak chciał zachować jakieś tam odrobinę prywatności i też wydaje mi się, że gdyby wydawnictwo postawiło na jakieś takie szafowanie tym, że tu prawdziwa historia historia tragiczna, miłość Dokładnie. i tak dalej. To byłoby też y, chyba odrobinkę y, przesadzone pod takim kątem jakiegoś szantażu emocjonalnego, nie, że Taki też niesmaczne. od razu... Y, czy, czytałoby się tę historię w trochę, w trochę inny sposób. Te, mm -hmm. Nad Krukiem, co zresztą jest, myślę, też nierozerwalnym elementem całej tej opowieści. Roztacza się taka aura naprawdę tajemniczości, ale jednocześnie też aura śmierci, która jest no, wpisana w, w rdzeń tej, tej historii, tej, tej opowieści. Ja się też zastanawiałam pod takim kątem nad biografią Jamesa Obara, dlaczego w pewnym momencie on jednak zdecydował się przerwać milczenie i przyznać się mhm. do, do niektórych swoich, swoich doświadczeń, bo fakt, że twórca tak bardzo się odsłania w, w swoim dziele i umieszcza w nim jakieś takie przemyślenia już naprawdę skrajne, bo to, że jest to opowieść o żałobie i rozpaczy, i wielkiej miłości przy okazji, no to jedno, ale czytając Kruka, można w wielu momentach odnieść wrażenie, że ten rozpacz można spijać z tego komiksu, że ta historia mhm. o zemście to jest z jednej strony jakaś taka próba, pogodzenia się z losem, przepracowania tego, sw tych swoich wyrzutów sumienia, które James O'Barno miał i mówi o tym wprost, że czuje się winny za to, co spotkało jego ukochaną. No, A, a z drugiej strony <grych> prawdą jest też stwierdzenie, że najwybitniejsze i najbardziej uniwersalne dzieła kultury, popkultury, sztuki, muzyki wszystkiego, biorą się jednak z jakichś takich najbardziej traumatycznych i bolesnych doświadczeń, które przenikają do tego, co autor tworzy, nadając mu, temu dziełu, taki niesamowity pierwiastek z jednej strony uniwersalnego doświadczenia, a z drugiej strony też, no autentyczności, bo czytając Kruka można się też złapać na tym, że te wszystkie wygłaszane przez bohatera zdania dotyczące tego, w jaki sposób postrzega świat, czego mu brakuje, jak się czuł będąc tą swoją ukochaną osobą, to wielokrotnie... To są nasze słowa, to są też nasze emocje, dzięki czemu Kruk wydaje mi się zarezonował z tak dużą ilością odbiorców. A, czy pojawiałyby się w gazetach jakieś nagłówki mówiące o tym, że tu twórca komiksowy opisuje swoje prywatne, osobiste doświadczenia? Tutaj bym się zastanawiała, z tego względu, że Kruk jest jednak tworem bardzo mocno undergroundowym. To jest jednak taki komiks, który no nie... Nie był opublikowany w tym głównym, głównym nurcie i w ogóle ta cała historia jego publikacji też jest no, rzeczą bardzo, bardzo ciekawą, bo jest to projekt, który tak był trochę przerzucany od jednego wydawnictwa do drugiego. Początkowo tak, ukazał się w kilku częściach, bez odpowiedniego spłętowania Był też cenzurowany, okrajany przez wydawnictwa. Część rzeczy było z niego wyrzucane z powodów braków warsztatowych, do których James Obarcie przyznawał, że od samego początku chciał, żeby ta historia wyglądała inaczej, ale jako komiksiarz, rysownik, samouk jeszcze nie miał takiego wyrafinowanego i odpowiedniego warsztatu, żeby niektóre rzeczy pokazać, więc część elementów wyrzucił. Niektóre kadry, niektóre strony nie doczekały się w tych pierwszych edycjach publikacji z powodu ograniczonego, ograniczonej objętości konkretnych zeszytów i tego jak ten komiks był, był wydawany. No ale ukazał się po siedmiu czy ośmiu latach od momentu kiedy Obar rozpoczął, rozpoczął pracę nad, nad swoim dziełem. Był to rok 1981. Obar stacjonował Wtedy w Berlinie z, ze swoim oddziałem Marines, bo przez jakiś czas też był wojskowym. Wstąpił do wojska właśnie po to, żeby no, z, zapomnieć żeby poszukać dla siebie miejsca, zmienić otoczenie, no i całą, cały swój gniew i całą frustrację i całą żałobę zaczął umieszczać w tych szaleńczych, dzikich rysunkach. No ale z powodu tego, że był to jednak twór bardzo mocno odrębny, a Obar był jednak debiutującym twórcą, no to za szybko jednak wydawcy nie znalazł, a ktoś, kto się zdecydował, ten komiks opublikować, to było wydawnictwo Kaliber Press i myślę, że Sylwek najlepiej jako znawca tych starszych publikacji, opowie o tym, co to w ogóle jest za, za wydawnictwo. To Kaliber Press, i czy była to dobra decyzja marketingowa, Oj. czy nie? Myślę, że bardzo dobra właściwie. Co do samej historii wydania tego komiksu, to myślę, że James O'Barr bardzo dobrze trafił, jak tak spojrzeć na to, w jakim kierunku to poszło wydawnictwo, no bo w pewnym, tak jak powiedziałaś, on motał się powiedzmy pomiędzy Miota, przepraszam, pomiędzy różnymi osobami, różnymi wydawcami którym próbował gdzieś tam pokazać to, co stworzył i to nie, nie spotykało się z takim jakimś wybitnym zainteresowaniem, aż do momentu, kiedy właśnie spotkał na swojej drodze pana Gregorida, który mhm. gdzieś tam właśnie pod koniec lat 80. założył wydawnictwo Kaliber Press i jakby tak porównać te wydawnictwo, tak troszeczkę nakreślić, jakie to w ogóle było wydawnictwo, to myślę, że najprościej byłoby chyba porównać je do takiego wydawnictwa Dark Horse Comics, którego mam nadzieję, że wszyscy tutaj kojarzą, mm -hmm. i pana Majka Richardsona, który zakładając te komiksy, wydawnictwo koniec w połowie lat 80. chciał stworzyć miejsce, które skupiałoby twórców niezainteresowanych współpracą z tymi największymi gigantami, jeżeli chodzi o wydawanie komiksów. A z prostej przyczyny, ponieważ nie chcieli ci twórcy, aby ktoś bardzo mocno narzucał im swoją wizję ich własnych projektów. Tak? I powstanie Kaliber Press było to takie, miało na celu zrzeszenie. Ponownie pewnych twórców, którzy będą mieli tutaj bardzo, bardzo dużą swobodę artystyczną, i gdzie właśnie Gary Reed nie będzie ingerował w to, co, co właśnie będą pisali jego do pieczni nazwijmy, tak? W ogóle w mhm. początkowych planach promocji tego wydawnictwa także James Obar mocno uczestniczył, ponieważ on tam dostarczał ilustracje promocyjne, powiedzmy, do, do różnego rodzaju plansze które pojawiały się gdzieś tam w zapowiedziach. I na pewno tak, tak. tak sobie myślę, że on gdzieś tutaj mimo wszystko ci panowie no razem już musieli do pewnego stopnia właśnie współpracować na tym, jak w ogóle to wydawnictwo będzie wyglądało. No i okazało się, myślę, że to strzałem w dziesiątkę to, że James Obar zadebiutował właśnie w, te, w tym wydawnictwie, ponieważ jak się okazało, i miało to dobrą promocję tak i trafiło mimo wszystko do szerszego gdzieś tam grona odbiorców, że to nie było tak marginesowe wydawnictwo, nawet, z racji tego, że nawet pomimo tego, że to było początkujące wydawnictwo, tylko no mimo wszystko gdzieś te 40 czytelnicy się znaleźli, a co więcej z roku na rok ta sława tego wydawnictwa jako właśnie takiego azylu, gdzie można opowiadać na swój własny sposób, ona stopniowo zaczęła bardzo mocno rosnąć i tak naprawdę z roku na rok pojawiali się tam kolejni debiutanci, którzy właśnie no, tutaj znaleźli ten azyl, w którym mogli się spełniać. Chociażby Ed Brubaker czy Brian Bendis. Tak? To są osoby, które właśnie tutaj zaczynały i to były każdy z tych projektów, tych twórców był w jakiś sposób oderwany od tej ogólnej rzeczywistości komiksowej, tego głównego mainstreamu, więc myślę, że tutaj ta decyzja Jamesa Obara była jak najbardziej trafna i co więcej myślę, że to też dobrze zrobiło samemu komiksowi, bo gdyby trafił do takiego naprawdę wielkiego wydawnictwa, tak, czy taki komiks, który początkowo był obdarty z tych dodatkowych plansz, z, tych, z tego, co później James O'Barr dodatkowo nam zaserwował. Tak, Czy to ten komiks nie zginąłby troszeczkę w takim w tym, takim zalewie komiksów takich typowo superhero? Tak? No bo trafienie do nawet DC Comics i wydanie tego komiksu w jakimś imprincie, no to myślę, że tutaj też byłoby no, jednak troszeczkę chybionym strzałem, ponieważ no, wówczas też byli twórcy bardziej doświadczeni i takie nazwisko debiutanta mogłoby gdzieś tam mimo wszystko się znaleźć poza sferą zainteresowania głównych czytelników. A tutaj mamy raz, że debiut wydawnictwa, mamy komiks, który też gdzieś tam od razu chwycił i myślę, że to jak najbardziej była słuszna decyzja. Tak? Trafienie pod skrzydła Gary'ego O, ten, ten kruk fruwał także nad innymi wydawnictwami. To, co to, to, to zasygnalizowaliśmy, że był to taki projekt, który potem był wydawany w różnych miejscach, no to lista mhm. tych wydawców, jak tak się patrzy, Caliber Press było pierwsze, potem było wydawnictwo Tundra Publishing, Kitchen Sink Press, London Night Studios, Image Comics, Pocket Books, Gallery mhm. Books i na końcu Kruk trafił do IDW Publishing, które opublikowało również sequelę tej opowieści w latach 2000. więc więc no, trafił obar do jednego z takiego już bardziej rozpoznawalnych wydawnictw. Co też myślę, te kolejne edycje, kruka, które się pojawiały, i to, że jednak y, czytelnicy y, sięgali po ten tytuł, no to jest też potwierdzeniem tego, co wspomniałam wcześniej odnośnie uniwersalności tej historii. Ja się też zastanawiałam, jak to się stało, że ten Kruk w Polsce pojawił się dopiero w roku 2018. Mhm, dopiero tak. Planeta Komiksów wtedy wydała Kruka na polskim rynku. Długo, długo przyszło nam czekać jednak na, na tę Bardzo. edycję. No i to, że jest to jednak dzieło, dzieło wyjątkowe i ważne dla wielu odbiorców, no to potwierdzeniem tego był błyskawicznie znikający nakład i fakt, że na kolejną edycję przyszło nam czekać aż cztery lata. Zorientowałam się trochę w różnych miejscach, czy ten komiks jest w ogóle dostępny. Nie jest, jest białym krukiem. Zobaczymy, czy jeszcze któryś z wydawców zdecyduje się w bo wydaje mi się, że no, po te historię jednak y, warto sięgnąć y, z przeróżnych powodów, a, a tym najważniejszym niechaj będzie stwierdzenie, że jest to naprawdę jeden z, no, z, z najlepszych komiksów, jakie się ukazały w ogóle. Y, ale czy to jest prawda, co powiedziałam, czy nie, no to, to się y, zaraz będziemy rozprawiali z tym, co może być fascynującego w Kruku, y, a co może być problematyczne. Ale zanim do tego dojdziemy, to Sylwek, ty bardzo dużo mówiłeś przed mm -hmm. momentem na temat um, hmm, Kruka i na temat Erika jako superbohatera i tego, że dobrze, że ten komiks nie trafił jednak do jakiegoś takiego wydawnictwa. Roześmiałeś się, wiesz, o co będę pytać. <śmiech> <śmiech> co będę mówić. Dobrze, że ten komiks nie trafił do takiego wydawnictwa jednak głównonurtowego, bo wtedy zniknąłby w tej całej w tym całym zalewie mhm. i innych tytułów. No ale tak popatrzmy sobie na pewnego rodzaju trendy w roku 1989, czyli w roku premiery Kruka. Czy to jest komiks, który jednak do pewnego stopnia wpasowuje się w pewnego rodzaju sposób opowiadania komiksów w tamtym czasie? Czy też wtedy było wielu bohaterów takich mrocznych i bezwzględnych jak, jak nasz Erik? Czy jest to jednak twór mimo wszystko dość odrębny i niedopasowany do, do, do głównego nurtu. No i przede wszystkim, czy Kruka powinno się czytać w kategorii komiksu superhero? O Jezu, nie, nie wiem od czego właściwie zacząć, bo <grym> zastanawiałem się, czy sam komiks można rozpatrywać w kategoriach komiksu superhero, czy można Erika rozpatrywać jako superbohatera. Myślę, że to są z jednej strony Dwie różne powiązane, tak, mhm. z jednej strony może powiązane kwestie, a z drugiej strony właśnie zupełnie odrębne. Ja tak wracając do komiksu, nazywa mnie taka myśl, że to, że on powstał pod koniec lat 80. i to, jak on wygląda, ta pierwsza wersja komiksu, to w jakiś sposób na pewno odzwierciedla. Trendy, które były obecne w komiksie w ówczesnym czasie, no bo połowa lat 80., początek lat 90. to nawet w takim trykociarskim superhero odejście od takich kolorowych, bardzo widowiskowych historyjek. Znaczy w pewnych seriach one nadal jakby występują, natomiast też zdano sobie sprawę w połowie lat 80., że czytelnicy mają troszeczkę dość takiej historii. Pisanych wyłącznie dla rozrywki, jako coś lekkiego, przyjemnego, takiego infantylnego, i zaczęto iść w stronę, nawet przy prezentacji tych tytułowych superbohaterów, czy, czy Batmana, czy czegokolwiek innego, w stronę takich historii bardziej mrocznych. tak, No bo tutaj Frank Miller i jego Powrót mrocznego rycerza jest historią mm -hmm. bardzo mroczną i sięgającą powątki naprawdę, które wcześniej się nie spotykało w komiksie superbohaterskim, czy Alan Moore i jego Watchmeni. To już to są kategorie Ta. komiksów bardzo, bardzo takich mrocznych i poruszających kwestie, które wydawałoby się dla pewnych czytelników, że nie przystoją, aby być poruszane właśnie w komiksach, a mimo wszystko tam się znalazły. I poniekąd kruk, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale na pewno James O'Brien, myśląc o historii, był świadom tego, że takie trendy obowiązują, więc w jakiś sposób do tych trendów nawiązywał. Być może w do, dołożyło się to też, e, ta, ta mroczność tego komiksu po części też może wynikać z tego, że no, świat Jamesa Obara był mimo wszystko światem bardzo brutalnym, tak? Taki, takim mhm. e, naturalnym, bardzo takim rzeczywistym, tak? ten, ten świat komiksowy, ponieważ e, mamy tam obraz Ameryki, którą wydawałoby się, że tak sobie myślę, że osoby mieszkające właśnie w dzielnicach e, takich przestępczych, takich tych gorszych. Takich, tak, tak. Tych gorszych to myślę, że patrząc na ten komiks, widzieli właśnie swoje podwórka, swoje place zabaw i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie sklepiki, tak sobie wyobrażam, w tych właśnie dzielnicach, one również gdzie, gdzieś... No, to wszystko w komiksie robiło klimat tak? i powodowało, że czytelnicy mogli się odwoływać właśnie, być może do własnych przeżyć z dzieciństwa. No i z drugiej strony mamy natomiast Erika, tak e który... Zastanawiałam się, czy, czy można go nazwać w ogóle superbohaterem, tak jak rozmawialiśmy, przygotowując się do tego, do tego podcastu. No bo, to jest trudna kwestia. Tak, to, to, to jest bardzo trudna kwestia, no bo nie ukrywam, że ta pierwsza historia, jakby odrzucić te wszystkie dodatki i poprawioną wersję, tak, czy uzupełnioną wersję, myślę, że to jest lepsze słowo, mm -hmm. to tak naprawdę m, mogłoby się wydawać, że w 1989 roku był to po prostu komiks o zemście, tak? gdzie jednostka skrzywdzona staje do walki z niesprawiedliwością i na własną rękę wymierza karę. Oczywiście, I to dość brutalną, e, bo tak, ten komiks bardzo, jest brutalny. Tak. tak, zdecydowanie. I to właśnie brutalną tą karę. Frank, przepraszam, Eric nie jest oczywiście Frankiem Castle, tak chociaż no to będę bohater Kastel też stracił rodzinę w strzelaninie, uh -huh. więc jakieś podobieństwa tutaj występują. Nie jest on taki na pewno trykociarski właśnie jak Punisher, ale ma w sobie właśnie coś takiego anioła zemsty, takiego bardzo komiksowego anioła zemsty. Możliwe, że z drugiej strony możliwe, że James Obar być może gdzieś tam czytał Pani Shara, tak? No bo tego również nie wyklucza, ale co prawda? Nie wiem. Tak, to jest, myślę, że no, musiał się obracać, mimo wszystko mieć doświadczenie z jakimś komiksem, tak? No bo wybrał tą formę i zaczął opowiadać historię. Czekaj, czekaj, czekaj, bo ja właśnie sobie teraz uświadomiłam, że trafiłam w jednym z wywiadów, których James Obar udzielił mhm. na tym wczesnym etapie promocji swojego komiksu. Trafiłam na takie jego sformułowanie, w którym który mówił, że nie chciałby, żeby kruk był postrzegany tak jak paniszer, bo to są jednak zupełnie dwie inne historie, czyli czytał. Tak. Aha. Musiał no to, czytać. No to mamy jasność, że, że czytał, ale to troszeczkę dziwne. A z który, masz tam datę, kiedy to powiedział, czy gdzieś tam pamiętasz mniej więcej? Bo tak się zastanawiam, nie, nie. Czy, czy, czy... czy... Za dużo tego ja... czytałem ostatnio. Nie no, bo ja troszeczkę do pewnego stopnia myślę, że go rozumiem, tak? No bo w 80., mm -hmm. jeżeli to powiedział powiedzmy kilkanaście lat później, kiedy pracował już nad wersją ostateczną, no to mm -hmm. jestem skłonny przyznać mu rację, bo ta wersja ostateczna odbiega troszeczkę od tego super Powiedziałbym, że tak. nawet dzięki swoim dodatkom ten komiks przestaje być superhero, nawet jeżeli wcześniej był tak postrzegany. Natomiast mamy luty 1989 roku i osoba, która nie czytała tej wersji uzupełnionej dostaje wersję pierwotną. Obdartą moim zdaniem do, w dużym stopniu z tej takiej całej romantyczności i gdzie tej tragedii osobistej nie jest jeszcze tak dużo. Te dodatkowe plansze tam się nie pojawiają w taki, takich ilościach. Więc myślę, że tę pierwszą wersję bardziej mi łatwiej i czytelnikom było zaakceptować właśnie jako superhero, powiedzmy, jako historię typową, historię Anioła Zemsty, niż tej wersji ostatecznej. Więc jeżeli on mówił, że nie chciałby tak traktować Kruka właśnie jako komiksu superbohaterskiego, to myślę, że powiedział po jakimś czasie, tak, jakby mając w mhm. głowie swoje przemyślenia i pracując właśnie, być może nad tym uzupełnieniem. Czy początkowo tak, tak do tego podchodził? Trudno powiedzieć. Pamiętajmy też, że no, on szukał tego wydawcy, chciał w jakiś sposób też zabłysnąć, mi się wydaje, tak no, bo mimo wszystko, pomimo tego, że te projekty były jego odrzucane, no to dal, dalej szukał, więc mu też zależało, więc ta historia też musiała być w jakiś sposób atrakcyjna dla czytelnika, że czytelnicy komiks, właściwie amerykański, wówczas to przede wszystkim był komiks superhero, no to pewne elementy musiały tam się w tym komiksie znaleźć i chociażby takie, takie elementy jak teatralność bohatera, tak, jak kładzenie położenia nacisku na jego wizualny wygląd, tak? to taki właśnie taki bardzo superbohaterski. To mimo wszystko też pewnie jest jakimś tropem właśnie w tym kierunku, że to miało być efekciarskie tak? I, i przykuwać uwagę właśnie tych czytelników, którzy zazwyczaj czytali o przygłodach takich normalnych superbohaterów. Ja się tak zastanawiam, na ile Erika w ogóle można wpasowywać w te ramy takiego no typowego superbohatera, bo z powodu tych naszych rozmów, jak się przygotowywaliśmy do dzisiejszego nagrania, to ja zaczęłam patrzeć na Erika w nieco... Nieco innych kategoriach. Zawsze mi się mhm. wydawało, że jest on jednak taką no personifikacją, takim uosobieniem tych wszystkich wyższych rzeczy, tych wszystkich emocjonalnych kwestii tej wielkiej miłości, tego pragnienia wymierzania sprawiedliwości tym złym, mhm. walczenia o jakieś takie status quo w przedziwnym świecie w którym wszystko jest mroczne i duszne. A ale to właśnie, dopiero ty... tak, je, tak jeszcze wtrącę tutaj, zanim e, zaczniesz dalej. <głos> zanim się rozkręca. <głos> <okay. głos> tak, <głos> bo mówisz tutaj o wymierzaniu sprawiedliwości, ale zauważ, że przynajmniej ja to tak odbieram, że ta jego zemsta nie jest taką typową zemstą e, superbohatera, no bo uniwersum Kruka, ono, owszem, rozrastało się w miarę upływów lat i kolejne jego przygody, których ja osobiście nie czytałem, ale myślę, że idą w tym kierunku, że ono walczy po prostu ze, ze złem świata. I tak ma mhm. większość bohaterów. Tak? Jest przyczyna, jest... która powoduje, że zakładają kostium, tak najprościej mówiąc, a następnie walczą, żeby ten świat był lepszy, odwołując się po części do swojej tragedii. Ale tutaj w komiksie mam wrażenie, że mm, Erik... I jednak, mimo wszystko, jest na ten moment, w 1989 roku, bohaterem, który wymierza sprawiedliwość tylko jakby w swoim imieniu. Tak, on atakuje tych złych, którzy gdzieś tam e, szkodzą społeczeństwu, ale. I nawet prawi im kazania, tak, stając no nad nimi w, ostatni, w ostatnich Ech. godzinach. Ale nie wydaje mi się, że on idzie w tym kierunku, żeby być takim aniołem zemsty dla ogółu społeczeństwa. Bardziej chyba dla siebie. Tak, tak przynajmniej ja, ja na to z no, dlatego wydaje mi się, że to, to moje początkowe spojrzenie na Erika jako bohatera, takiego podważającego trochę ten, ten cały mhm. mit superbohatera, że to był jednak do pewnego stopnia dobry trop i ja zawsze chciałam, od zawsze chciałam czytać tego bohatera jako kogoś jednak odrębnego, bo to, że przede wszystkim powstaje z martwych, to wydało mi się już rzeczywiście, Oczywiście takim elementem no, wyjątkowym, stawiającym go w tym panteonie wyjątkowych postaci. Ale potem, jak tak sobie pomyślałam o całym tym wyobrażeniu superbohaterów komiksowych, to stwierdziłam, że Erik jest jednak bardzo podobny do, do tego, co dostawaliśmy w tych wszystkich opowieściach. Bo tak, no całe to origin story bohatera. No oczywiście, dostajemy jakieś takie traumatyczne wydarzenia, które doprowadzają do tego, że no, nasz bohater no, powstaje z martwych, ale powstaje też wyposażony w całą masę mm, supermocy i jakichś wyjątkowych umiejętności, mm, które sprawiają, że może tę swoją wendetę konsekwentnie prowadzić. Bo tak, no, Erik jest odporny na y, pociski. Y, jest też... Y, zwinny, szybki. W dodatku yy, jako osoba yy która dopiero co wstała z martwych wydaje się być jakimś takim łącznikiem pomiędzy tym światem realnym a tym co jest no, jakby po drugiej stronie. Ma mentalną łączność z tym swoim przewodnikiem, tym, tym właśnie tytułowym krukiem, tym ptakiem, dzięki któremu Wraca do, do, do, do żywych. narodził się. No, narodził się na nowo jako anioł zemsty. Tak, to będzie dobre określenie. Więc jakby tak spojrzeć na to w takich kategoriach, to faktycznie Kruk jest jednak opowieścią superhero, bo to wszystko... To wszystko tak bardzo pasuje do tego oryginalnego, mhm. do tego origin story jakiegoś, no nie wiem, s, s, s, Supermana, Punishera, Oczywiście. Spawna chociażby, no. tylko coś co wyróżnia Erika i coś co wyróżnia ten komiks w całym tym... Mm, gąszczu opowieści tego typu, to są pewnego rodzaju jednak intelektualne wkręty i te wszystkie inspiracje, które mm -hmm. James Obar przemycił do, do, do swojego komiksu, bo mamy w tym dziele jednak bardzo dużo takiej warstwy dodatkowej, czegoś co sprawia, że ten kruk nie jest tylko i wyłącznie taką prostą, zwykłą nawalanką, jakimś takim widowiskowym spektaklem przemocy, bo jednak ten nasz bohater, no kurczę, mówi wierszem, <laughs> chociażby. Ma jakieś, jakieś takie naleciałości związane z tym rodowodem wywodzącym się, a to z muzyki postpunkowej, a to z jakichś literackich pierwowzorów, no przecież Mówi, że imię Erika wzięło się z, od bohatera Upiora w operze, a jego ukochana Shelley no to jest nawiązanie wprost do Mary Shelley, twórczyni Frankensteina. Więc to Dokładnie. wszystko pod, podnoszenie tego na jakiś taki właśnie inny, bardziej intelektualny poziom, dodawanie do tego w jakichś takich głębszych kontekstów sprawia, że to jest jednak... To, to, to, to hasło odrębny, to będzie się powtarzało przez cały ten nasz dzisiejszy podcast, jak taki refren, bo to jest jednak bardzo odrębny twór. Ale z drugiej strony, patrząc na, na Kruka, bo ja, ja mam w, u siebie w domu to wydanie poszerzone z tymi dodatkowymi 30 mhm. stronami, które James Obar umieścił później w tej, w, tej, w, tej, w tej historii, więc ja jakby pierwsze moje zetknięcie z komiksowym Krukiem, no to była już ta wersja pełna, ta wersja reżyserska. Ale czytając ostatnio ten komiks, przyłożyłam się, trzy razy go przeczytałam, to podczas ostatniej lektury próbowałam omijać te fragmenty, które wiedziałam, że są dodatkiem. Są tym, co James mhm. Barr dopisał. I w, po skończonej lekturze, to faktycznie odniosłam wrażenie, że w latach 80., w momencie kiedy ten komiks y, był publikowany po raz pierwszy, to on rzeczywiście był tylko i wyłącznie nastawiony na pewne takie doświadczenie y, przemocy i takiej, jakieś, y, brutalne, takiego brutalnego wymierzania sprawiedliwości. Bo y, odzierając go z całej tej warstwy, tak jak to pięknie przed chwilą określiłeś, romantycznej z tych wszystkich momentów, kiedy Erik i Shelley są po prostu razem i, i się kochają i to wszystko jest takie piękne, delikatne, no to skupiamy się mimo wszystko na takim wydźwięku jednak bardzo pesymistycznym i bardzo brutalnym, zapominając, co tak na dobrą sprawę stanowi motywację tego bohatera, no bo wiadomo mhm. jest, że Każda postać y, musi mieć jakąś tam motywację. Y, dowiedzieliśmy się, co się stało z Erikiem, nawet bez tych dodatkowych kadrów. Y, jest ta, y, ten, ten, ten czwarty rozdział, ten, ta, ta, ta, ta czwarta część, która prezentuje nam no, to, co się... Y, to, to, to jak nasi to kochankowie zginęli, więc, mhm. więc, więc wiemy, co, co, co się stało. Ale jednak... Jednak to trochę za mało, żeby, żeby wytłumaczyć całą tę brutalność głównego bohatera, bo on w całym tym swoim atakowaniu przestępców jest z jednej strony właśnie taki teatralny, jak, jak, jak podkreśliłeś, ma te takie no, gesty zamaszyste, jest taki widowiskowy, prawi te kazania, ale kiedy przychodzi co do czego, no to tam naprawdę... No, miażdży na przykład jednemu z przeciwników twarz, uderzając o ścianę. Potem, co tam jeszcze się dzieje? Ucinane są głowy, kończyny. Jednego z tych swoich nemezis, no to ucina mu praktycznie nogi. I to te, do tego stopnia, że po prostu koleś opiera się o ścianę i patrzy na, na swoje buty kawałek dalej, bo Erik go w taki sposób potraktował. To jest brutalna, brutalna historia. Więc patrząc na takiego bohatera, który nawet w imię osobistej wendetty robi takie rzeczy, to ja stawiam sobie teraz to pytanie. Czy, czy ja kibicuje takiemu bohaterowi? O matko, to jest chyba pytanie, które zadaję sobie od dłuższego czasu czytając e, Pani szera. <śmiech> Może to <był śmiech> niezbyt ter, trafne porównanie, bo mimo wszystko e, Frank Castell jest postacią, e, która no, jest bardziej taka przyziemna i trykoziarska i bardziej taka sztampowa, jeżeli chodzi o ca tą całą superbohaterskość. Natomiast e, u Erika, mm, kurczę, bo Wydaje mi się, że nie jest prosto odpowiedzieć na to pytanie. Nie, nie jest łatwo zdefiniować tak konkretną taką odpowiedź, która z, w jakiś sposób przekonałaby każdego. Tak? Myślę, że do pewnego stopnia po części będziemy mieli z tym trudność, ponieważ nasz Erik. Pojawił się w 1994 roku w filmie, gdzie, który ten film przemówił jakby do nas i na stałe gdzieś tam zapisał się w naszym powiedzmy w naszych doświadczeniach jako osób dorastających i darzymy go pewnego rodzaju senty sentymentem, więc jakiekolwiek mhm. późniejsza z, jakakolwiek późniejsza z nim styczność, czy to właśnie w komiksie, nawet niesamowicie brutalnym, tak jak zauważyłaś, w komiksie, mhm. będzie w jakiś sposób troszeczkę atakowana przez tą naszą właśnie nostalgię za tym bohaterem, którego poznaliśmy, kiedy byliśmy młodzi. No i nie będziemy go rozpatrywać w jakiś sposób taki bardzo negatywny. tak On zawsze będzie dostawał tych kilka plusów na sam początek, niezależnie co by zrobił. Z drugiej strony tutaj wspomniałaś o tej brutalności i tutaj mhm. pełna zgoda z Tobą i to ona jest bardzo widoczna i na pewno mocno podpowiada, gdyby pierwszy raz ktoś spotkał się z Rikiem, że jest to bohater, który w bestialski nawet sposób rozwiązuje swój problem. Niezależnie od motywacji, niezależnie od czegokolwiek innego. I gdyby wziąć taki naprawdę hard komiks pisane swojego czasu, nie nawet wydawane takie komiksy przez DC czy Marvel, gdzie bohaterowie ukazywani byli naprawdę w takich ciemnych barwach i to było bardzo e, pisane na poważnie, to Erik świetnie by się odnalazł w tym komiksie. Z drugiej strony... <grywka> Z drugiej strony cały czas nawet w tych komiksach w tej pierwotnej wersji mamy troszeczkę takiego Erika oderwanego od rzeczywistości w tym sensie, że tak jak wspomniałaś, on mówi językiem poetów, tak? On tak, cały tak. czas w jego głowie gdzieś rozpamiętuje przeszłość i śmierć ukochanej. Nawet w momencie Mordowania czy wymierzania, powiedzmy, znaczy, powiedzmy, wymierzania sprawiedliwości w jego, w jego pojęciu, to wszystko mhm. odbywa się. To nie jest tak, że on po prostu idzie i morduje, tak? on tam im tłumaczy pokazuje, w jaki sposób do czego doprowadzili, przypomina się tym osobom i wyjaśnia, że to, co ich spotkało, to jest po prostu kara. tak? Czy nawet tam pada, że on jest tym właśnie aniołem zemsty? Być może zostanie im winy ich odpuszczone gdzieś tam, gdzieś tam w niebie, natomiast on na ten moment ich każe po prostu. I to też w takich zwykłych komiksach superhero nie jest to aż tak dokładnie tłumaczona, ta, ta motywacja, więc myślę, że to wyróżnia Erika, jeżeli chociaż żeby od poniszera, tak, który, który mimo wszystko po prostu strzela i pozbywa się problemu. Z drugiej strony ta budowa bohatera, to, że on jest zawsze blisko śmierci, tak? zawsze blisko tragedii, bo to jest taka postać nawet, która jest to bohater, który nawet nie będąc osobą aktualnie atakującą i nie rozpamiętującą aktualnie Szeli, nie wspominającej jej, to zawsze gdzieś tam blisko śmierci się znajduje. Jest takie fajne interludium, które tak mi, y, czytając ten komik, zapadło w pamięć, kiedy on bodajże chyba podróżuje pociągiem i w pewnym momencie widzi konia, który gdzieś tam biegnie, on zachwyca się tym koniem i nagle y, zostaje ten koń zmasakrowany przez jakiś drut kolczasty. I tak, myślę, tak, wpada na ograniczenie z drutu. Mhm. Tak, i myślę sobie, że to właśnie mm, taki piękny obrazek pokazujący nam, że Erik y, stale gdzieś ta śmierć się mu towarzyszy, co też go właśnie wyróżnia. Y i to śmierć taka właśnie tragiczna, taka przerwana w bardzo brutalny sposób, wyróżnia go na tle innych bohaterów, ponieważ, super bohaterów, ponieważ inni superbohaterowie wymierzają sprawiedliwość. Tam nie ma, tam są proste historie, pozbawione tego całego tła, a my się wydaje, że w kruku to tło jest jak najbardziej, bardzo mocno rozbudowane. To interludium to jest w ogóle chyba coś, co James O'Barr dodał już, więc to bardzo trudno będzie rozmawiać o tym, komiksie odczytując te pierwotne, to pierwotne mm -hmm. założenie Obara, bo jednak te dodatkowe kadry sprawiają wrażenie takich niezbędnych dla opowiadania tej historii, bo ja ci się przyznam, że dużo bardziej wolę jednak tę opowieść jako taką wizję nieszczęśliwego faceta, który wspomina mimo wszystko te piękne momenty. To jest też, myślę, ta w ogóle dynamika tego komiksu i to w jaki sposób cała ta historia jest prowadzona, mm -hmm. bo mamy ewidentnie takie no, przeplatanie się, taka plecionka z tego, z tego wychodzi. I Obar chyba od samego początku chciał, żeby to tak wyglądało. Że te momenty brutalności, te momenty przemocy, te chwile, kiedy Erik spotyka no, tych złoli, którym, których musi wykonać są przeplatane tymi wspomnieniami, retrospekcjami, szczęśliwymi chwilami z szeli, co pozwala nam z jednej strony trochę zdystansować się do tej przemocy, ale też nieco łagodniejszym okiem spojrzeć na bohatera, no bo skoro on tak cierpi i skoro my jako czytelnicy widzimy, co zostało mu odebrane, no to jednak do pewnego stopnia to jest ta motywacja, nie? To, jest mhm. to, to jest ta istota yy, bohatera. Chociaż odnośnie tego, jeszcze się trochę cofnę w tym, w tym co, co, co mówiłeś na temat Erika jako superbohatera, to, że on pomaga tylko i wyłącznie sobie, nie zgodzę się, ponieważ w tym komiksie pojawiają się, pojawia się też kilku innych bohaterów, też będących takimi postaciami utożsamiającymi pewnego rodzaju niewinność albo jakieś takie zawodowe podejście do wymierzania sprawiedliwości. Mam tutaj na myśli tę dziewczynkę Sherry i mm -hmm. detektywa, którego, którego spotyka w pewnym, w pewnym momencie. Więc to ona z jednej strony jest no, skrzywdzonym dzieckiem i matka jest narkomanką, zaniedbuje swoją córkę. No i Erik pomimo tej swojej brutalnej strony no przed chwilą rozwalił jakiegoś gościa, no to jednak potrafi z Sherry rozmawiać w łagodny sposób i mówić jej, że no wszystko się jeszcze wydaje... będzie dobrze, jeszcze się mhm. ułoży. Tak, tego mm, owszem, ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że on ma tutaj poczucie misji. Mi się wydaje bardziej, że przemawia do nie przez niego w tym momencie taka jego spokojniejsza po prostu natura, która gdzieś, powiedzmy, natura człowieka, którym kiedyś był, Ta, takiego normalnego człowieka, który wiódł szczęśliwe życie, miał swoją bańkę, w której była Szeli, tak, I, i pamiętał te elementy takiej, takiej codziennej normalności, no bo on się nie wywodził z jakichś takich gangów, tak, ten bohater czy, mm -hmm. czy z jakiegoś takiego towarzystwa szemranego, tylko bardziej był po prostu zwyczajnym, zwyczajnym człowiekiem mającym zwyczajną narzeczoną. I myślę, że to, to jest takie troszeczkę przypomnienie, że właśnie on kiedyś był zwykłym człowiekiem. Tak? I, ale nie ma w tym takiego, on nie rozpamiętuje na kartach komiksu, nie tłumaczy czytelnikowi, czy to on, czy to narrator, że od tego momentu on będzie miał jakąś misję do wykonania. Tak, to, to nie jest tak, że on staje do walki z tym złem, ponieważ uważa, że świat jest zły. On, znaczy on wie, że ten świat jest zły, ale mi się wydaje, że jego nakręca na ten moment, kiedy pisał to właśnie o bar, nakręca go przede wszystkim jego zemsta. Tak? To co nie oznacza, że on nie jest nieczuły w stosunku do osób, które są pokrzywdzone. Tak? tylko że Wydaje mi się, że on nie ma takiej poczucia na ten moment jeszcze misji, żeby pomagać tym innym. No tak, ale jednak, jednak ta jego wrażliwość jest też taką wartością nadrzędną, bo nawet jako brutalny, brutalny anioł zemsty, to jednak to jego umiłowanie poezji, umiłowanie sztuki jest, jest odczuwalne. Tam się troszeczkę zaśmiałam, tak, jak mówiłeś. Tak, jak, jak mówiłeś o tym, że um, zestawianie na przykład Erika z paniszerem, no to paniszer e, raczej by nie użył takiego e, zdania, karając kogoś tam, no nie powiedziałby do niego, że czy, twoje, czy kości twoich grzechów są wystarczająco ostre, aby przeciąć e, się przez splątaną sieć twoich wymówek. E, mam problem, znaczy, e, <śmiech> mam problem z tym, Frank mało mówi w komiksie. Ale wyobrażasz sobie takiego pani Szara nawijającego właśnie jakimiś tutaj, nie wiem, cytatami z Rimbo albo z my, my, Nie, myślę, że, że ani poeci wyklęci, ani J.D. Division Div Div w żaden sposób nie kręcili <ś>, <ś>, <ś>, <ś <ś),> Franka Castle na, na ten moment. I, no ale to jest zupełnie inna postać. Tak no pewne inspiracje możliwe, że, że były, no ale to, jak wygląda Erik i właśnie ta wrażliwość, o której, o której tutaj wspominasz, no, sprawia, że, że jest postacią zupełnie inną, tak? Jeżeli chodzi mm -hmm. o to całe superbohaterstwo. Mam drobny problem, bo ja, ja nie, nie, nie wierzę, że to powiem, bo no, tak jak już wcześniej zasygnalizowałam, kruk jest jednak dla mnie bardzo ważnym komiksem, ale ja się troszeczkę podczas tej ostatniej lektury łapałam na tym, że to jest jednak sposób, w jaki wysławia się ten bohater i to całe napakowanie warstwy tekstowej tego mm -hmm. komiksu wszelkiego rodzaju nawiązaniami do no, właśnie poezji, do tekstów, piosenek, czy to nie jest trochę taki rodzaj, kurczę, podpadne, ale takiej wrażliwości <śm> dla licealistów i takiego umartwiania się licealnego, bo mm -hmm. trudno mi się czytało ten komiks y, m, ostatnio y, z powodu jednak pewnego rodzaju pretensjonalności tych monologów głównego bohatera, bo ja z jednej strony rozumiem, że James Obar, wrzucając te wszystkie cytaty, które były dla niego no, niewątpliwą inspiracją, no, w wielu miejscach mówi o tym, że słuchając roka gotyckiego, czy tam na przykład tej nowej fali Cold Wave'u, Post Punk'u, że po raz pierwszy poczuł, że ktoś oddaje słowo jego uczucia i że poczuł po raz pierwszy, że ktoś mówi bezpośrednio do niego te wszystkie nawiązania mm -hmm. do um, tekstów The Cure czy uwielbianego przeze mnie Joy Division. No to jest jakiś taki dodatkowy, dodatkowy mm -hmm. poziom, ale zastanawiam się na ile mi to buduje bohatera, a na ile go psuje, bo... Mm -hmm. Tutaj też jeszcze warto powiedzieć o jeszcze jednym takim kamieniu analitycznym, który możemy tutaj wrzucić, czyli tych wszystkich wątkach około chrześcijańskich, bo tak jak Sylwek wcześniej tak. zasygnalizował, to Erik bardzo często stawia się w pozycji tego ostatniego sprawiedliwego, tego Boga, albo tego, tej ręki sprawiedliwości, boskiej, boskiej mhm. mocy, która przychodzi i tutaj będzie teraz Karać tych, którzy mają winy i którzy zgrzeszyli. I te jego monologii i te jego mm, opowieści w chwilach, kiedy no, wymierza sprawiedliwość, to jest jednak coś, co dla mhm. takiego niewprawnego czytelnika może być bardzo ciężko strawne Bo mm, czy to psuje opowieść? Trudno stwierdzić, to zależy od tego jak, jak podchodzimy, jakie są nasze oczekiwania, ale spotkałam się w wielu miejscach w internecie w przypadku tych krytycznych recenzji właśnie z takim zarzutem, że ten komiks jest rozczarowujący pod kątem takiego zbyt nachalnego operowania tymi wszystkimi nawiązaniami. Mhm. Zgodzisz się? Znaczy, ja się zastanawiam przede wszystkim, jakby ten komiks wyglądał, gdyby tego nie było. Bo mhm. w momencie, kiedy ten komiks powstawał, mimo wszystko to, co powiedzieliśmy na samym początku, nawet jeżeli James Obar nie afiszował się ze swoją tragedią, tak, nie opowiadał o niej, no to przede wszystkim no, chciał dać wyraz, w jaki sposób swojemu bólowi, tak? Z drugiej strony jako osoba, która gdzieś mm, czytała Poetów, tak? Miała styczność z poezją, miała styczność z muzyką, tą teatralnością, gotykiem chyba on cytuje tak: Rimbaud, Villona cytuje, Szekspira tak, cytuje, jest tam jest Boble, są tam czas... jakieś wiersze, które na przykład James Obar sam napisał i ewidentnie są wzorowane właśnie na tym to, stylu. Właśnie. Nie? I teraz wyobrażam sobie, że James Obar jest takim poetą, tak, który chce przekazać swój ból i dla niego to nie... Ja rozumiem, że dla pewnych osób może być to niestrawne, tak? Urodzonych, mm -hmm. młodszych od nas, którzy gdzieś nie pamiętają tych lat 90., -tych, albo po prostu dla nich no, jest to mało interesujące, takie przedstawianie, narzucanie takiej perspektywy właśnie bardziej teatralnej i poetyckiej w komiksie. Natomiast tak. jeżeli postawić się w... Z punktu, znaczy jeżeli będąc powiedzmy Jamesem Obarem, który gdzieś tam miał właśnie tą duszę poety, no to myślę, że jak najbardziej one są do zaakceptowania i naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że ich po prostu tam nie ma, bo gdyby ich nie było, to myślę, że legenda Kruka bardzo by tutaj ucierpiała, bo naprawdę ta historia zostałaby obdarta z czegoś, co tą historię wyróżnia i mhm. Powoduje, że ją bardziej zapamiętujemy, tak? I zgodzę się z tobą, że tak jak powiedziałaś, może być różnie odbierana, ale jestem święcie przekonany, że te negatywne, właśnie recenzje, one płyną od czytelników młodszych, dużo od nas. Natomiast te stare pokolenie, pamiętające właśnie Joy Division, pamiętające to właśnie muzyczny świat, powiedzmy, lat 90. początku lat 90. ten bunt, o którym tutaj wspomnieliśmy, to w jaki sposób nam łatwiej jest to zaakceptować. ja sobie nie wyobrażam, że tego, tego właśnie w komiksie brakuje. No i myślę, że gdyby tego właśnie zabrakło, to Erik niczym by się nie różnił tak naprawdę od innych mścicieli komiksowych, nie dostałby tej swojej takiej, takiego swojego podbudowania bardzo bardzo mocnego. I myślę tutaj, że jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć, ponieważ tak już mówimy w ogóle o tym Eriku cały czas, o tym czy jest superbohatelem <grym> i, i właściwie czy jest to osoba, której współczujemy czy którą negujemy, powiedzmy, jej, jej działania. Ja, mhm. mi się wydaje, że gdybyśmy nie dostali też tej całej poetyckości, teatralności, gdybyśmy tych bardziej wątków romantycznych, takich no, działających na nasze emocje, gdyby, gdyby tego wszystkiego nie było, to dużo łatwiej byłoby nam postawić Erika jako takiego bohatera, któremu nie należy kibicować. Bo on był po prostu zbyt brutalny. Aha. Ta jego te jego doświadczenia, ten jego tragizm gdzieś by mimo wszystko chyba uleciał, nie, nie miałby takiej siły, tak mi się przynajmniej wydaje, Natomiast to, że te elementy właśnie takie bardzo poetyckie pojawiają się, to troszeczkę też ratuje tego bohatera i tego, jak no, no tego bohatera właśnie patrzymy przede wszystkim. To ja Generalnie ja nie mam z tym problemu, bo ja akurat jestem po pierwsze tym pokoleniem, które pamięta Joy Division i które słuchało The Cure w młodości, więc ja niektóre te nawiązania, które Obarowi udało się ulokować, w sposób taki no, czytelny lub mniej czytelny, no to znakomicie się bawiłam podczas wyłapywania tego mm -hmm. wszystkiego, więc no, na mnie to jednak do pewnego stopnia pod tym kątem takim intelektualnie stymulującym zadziałało, to z jednej strony, a z drugiej strony ja też jestem wrażliwa dziewczyna. Ja, ja jednak ja znaczy... lubię, lubię opowieści romantyczne, jednak poruszają mnie, porusza mnie czasami też taka literacka perfekcja i w Kruku Obarowi udało się ją osiągnąć pod takim kątem, że tutaj nawet jedno jakieś zdanie wypowiadane przez bohatera, ale umieszczone w kontekście, umieszczone w konkretnej scenie, no to po prostu czytelnik siedzi, szczęka opada, łzy, mm -hmm. łzyci z oczu kapią i to wystarczy, żeby jednak m, poczuć emocjonalną więź z tą, z tą postacią, a wydaje mi się, że w każdej opowieści, w każdym jakimś tworze kultury ważne jest to, żeby m, odbiorca odnalazł siebie i ja siebie widzę w Eriku w niektórych momentach bardzo mocno, bo też możemy się od razu tutaj płynnie skierować na te tory związane z związkiem Erika z Shelley, bo to jest też no, ważny element mhm. całej tej opowieści. Także w momencie, kiedy widzę rozpaczającego faceta, który jest no, już skrajnie po prostu wyczerpany fizycznie, psychicznie i te, że ta o, nieobecność ukochanej osoby jest y, tak bardzo y, przytłaczająca, że po prostu nie wiemy co z sobą zrobić, y, no to to jest akurat taka wizja uczucia no, totalnego. nie To jest ta potężna tak, miłość romantyczna, tak. o której nam mówiono w różnych miejscach i którą każdy z nas próbował sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy się spotka tę właściwą osobę, która nam rozjaśni, rozjaśni świat. Zresztą sam James O'Barr o tej swojej ukochanej, która staje się pierwowzorem Shelley, o swojej ukochanej Beverly, też opowiada w kategoriach takiej osoby, która przychodzi i sprawia, że on, taki jakiś wycofany introwertyk, mruk, nagle chce być lepszym człowiekiem, nagle te wszystkie mroczne dni i wszelkie złe doświadczenia z przeszłości znikają, bo przychodzi ona i wystarczy jeden jej uśmiech i jest w ogóle cudownie i jest pięknie. Nie? I świat może jednak nie jest taki zły, jakby nam się wydawało. I wydaje mi się, że żeby opowiadać o takich potężnych doświadczeniach i, i jakichś takich no, emocjach już ogromnych, to ten język poetycki jest chyba takim Naturalnym wyborem, no bo y, wiesz, czytając w szkole y, na lekcjach języka polskiego y, przeróżne utwory y, i zastanawiając się, co autor miał na myśli, no to bardzo często miał na myśli miłość i przeróżne, wiesz, namiętności mm -hmm. i jakieś tęsknoty, więc ten Erik, który z jednej strony mówi o swojej rozpaczy jakimiś takimi świetnymi tekstami, bo na przykład przywoływanie tekstów Iana jest to, to też jest poezja. Nie? To też jest mm -hmm. rodzaj mm -hmm. jakiegoś takiego poetyckiego opowiadania o swoim bólu, o swoim doświadczeniu, więc to też absolutnie pasuje do sytuacji. To jest jeden sposób tej ekspresji czułości i miłości. A drugim, który jest również mm czytelny, ale nie wszyscy w swoich recenzjach zwracają na to uwagę, jest motyw tańca. Nie wiem, czy przypatrywałeś się tym kadrom, kiedy Erik, początkowo będąc jakimś takim ociężałym, niezdarnym facetem, no, tak. próbuje nadążyć za tą szeli, tak. która no, jest właśnie taka eteryczna, gipka, delikatna, mhm. taka cała jest po prostu emocją i potrafi ją oddać mhm. w każdym geście. I on w, w jednej z tych retrospekcji dodanych przez Obara później, mówi, że kochanie, jak któregoś dnia zatańczę dla ciebie, tak. ale zatańczę tak z taką, z taką pasją. I w międzyczasie też dostajemy te kadry, kiedy pomalowany już powróciwszy mm -hmm. z martwych, z tym makijażem e, Erik w domu rozpadającym się wspomina swoją ukochaną i tańczy. I ten motyw tańca przez cały komiks się powtarza, bo on tańczy zarówno w tych sytuacjach e, rozpaczy, jak i w tych momentach, kiedy wymierza sprawiedliwość. Jak atakuje, to te niektóre jego ruchy też przypominają jakieś, nie wiem, baletowe e, obroty. On się też ślizga to jest ta neutralność cała. Ta, ta cała teatralność, nie? te rozłożone ręce ślizgiem pod krwi swoich ofiar w charakterze wiesz, prezentowania no, tej, tej sprawiedliwości, mm -hmm. jakiegoś takiego spektaklu, mm -hmm. to dla ciebie, szeli, udało mi się. Nie? Więc ten język taki artystyczny i tych wszystkich takich intelektualnych doznań jest chyba odpowiednie do tej sytuacji, nie? bo to, i, te, i ta symbolika, która, którą Obar również w tym komiksie umieszcza, bo wspomniałeś y, w kapitalną scenę z koniem zaplątanym w drut kolczasty, scenę, która jest w ogóle czymś wybitnym, jak się y, prześledzi cały komiks i zobaczy, mhm. w jaki sposób mhm. Obar to spuentował, to te, te, ten zaplątany w drut kolczasty koń staje się symbolem do tego pogodzenia się z sobą nie? i tego zrozumienia, że nic nie mogłeś zrobić w tej sytuacji, mm -hmm. że to się mm -hmm. po prostu zadziało. Nie zadziało, nie, mm -hmm. to, że, nie miał wpływu na to. Z, Tak jest, że szeli zginęła, i bo, no, bo nie mogłeś w, te, w tym momencie odpowiednio zareagować. I dopiero ta scena, kiedy, kiedy w finale Erik zabija konia, no to jest już... To już jest to przepracowanie traumy, to już jest ten ostateczny etap żałoby, już ten moment, kiedy godzimy się i możemy iść, yy, iść naprzód, ku końcowi takiemu lub innemu. No dobrze, ale jak to jest z tą szeli? Czy te retrospekcje są potrzebne, czy nie są potrzebne? Jak, jak ty myślisz? I są jak najbardziej potrzebne i to mówię z własnej perspektywy. Nie wiem, czy kiedyś nie rozmawialiśmy o tym, że jak nie wiem, czy ci nie mówiłem właśnie, że ilekroć trafią na jakieś takie sceny, nawet niezwiązane, być może rozmawialiśmy o tym przy okazji omawiania Reklesa, gdzieś tam wypłynęło, że jeżeli są takie właśnie sceny idące w stronę troszeczkę romantyzmu, troszeczkę takiej romantycznej uh -huh, uh -huh, uh -huh. tragedii, to gdzieś moje serducho płacze razem z bohaterem. I ja czytając ten komiks miałem momenty, kiedy po prostu musiałem sobie odpuścić i, i odejść od tego komiksu, ponieważ o ile ta brutalność mnie jakoś specjalnie nie przerażała, o tyle uh -huh. właśnie te rozpamiętywanie tego, jak Szeli wyglądała jak leżeli razem w łóżku, jak się poruszała, jak malowali uh -huh. pokój, czy ubierali choinkę. Kurczę, takie najbardziej proste momenty z życia osób zakochanych, to na mnie działało. tak? I mi tego troszeczkę zabrakło w filmie z 1994 roku, tej takiej właśnie odpowiedniej podbudowy, bo w komiksie tego dostajemy naprawdę bardzo dużo. I gdyby to, co powiedziała, gdyby zabrać to wszystko, to myślę, że on też nie oddziaływałby w takim stopniu, jak to robi obecnie i robi to także dla osób z młodszego pokolenia, I bo o ile te młode osoby mogłyby zarzucać pewną poetyckość, która gdzieś tam może ich drażnić te, te przemowy Erika, i tak, dalej, i, tak, I tak dalej. To myślę, że każdy y, zgodzi się, że te właśnie sceny z Shelley w jakiś sposób bardzo, znaczy w jakiś sposób bardzo mocno po prostu uzupełniają tą historię i bardzo mocno oddziaływuje, bo kruk jest komiksem, który niezwykle silnie oddziaływuje na emocje, i naprawdę czy to, to właśnie tak, czy to y, nawiązują do Joy Division, czy do poetów, to już mniejsza z tym, ale tak naprawdę przez całą tą historię, nawet kiedy on siecze kolejnego złola, gdzieś to z, ty z tyłu głowy ten taki właśnie emocjonalny wybuch, moim zdaniem wynikający właśnie ze scen, które przed momentem widzieliśmy ze scen z Shelley, to cały czas ten komiks buzuje ta historia w nas i powoduje, że bardzo silnie na nią reagujemy co po części powoduje, że ta historia jest po prostu wybitna tak, pod, pod tym względem, bo myślę, że bardzo ciężko jest znaleźć komiks, który nie popadałby w przesadę z jednej strony, a z drugiej strony tak trafnie jakby pokazywał te wszystkie uczucia, które targają Ericiem, tak i tym, co, czym była dla niego ta tragedia, bo z reguły w komiksach dostajemy oczywiście, jak, tak jak wspomniałaś, podbudowę tego, co skłoniło bohatera do działania, natomiast mhm. jest to bardzo często pokazane w prosty, krótki sposób. Jest to taki, powiedzmy, wytrych fabularny, który tak. ma wyjaśnić, co napędza naszego bohatera. Natomiast tutaj cały czas jest nam to przypominane. Tak? Cały czas jest ten temat wałkowany. Ja nie czułem, że tego tematu jest za dużo. Tak? Moim zdaniem mhm. jest to trafnie jakby wyważone, że pojawia się ta szeli i dostajemy ją w tak dużych ilościach, ponieważ to właśnie buduje tego bohatera, a także przypomina nam, że mamy do czynienia z normalnym człowiekiem. To, to, o czym mówiłem, to jego wrażliwość w stosunku właśnie do tej dziewczynki, którą spotyka, ponikąd wynika właśnie z tego, jakim był człowiekiem przed śmiercią, tak, że to był normalny facet z normalną dziewczyną, który, który spotykał się z pięknym światem, no, bo wtedy to jednak on byli w takiej jakby bańce szczęścia. I to też w jakiś sposób pokazuje, że no, mi się wydaje, że Chociaż z drugiej strony, teraz sobie myślę, czy na ile to było rzeczywiste, te, że on w takim ręce no. szczęścia funkcjonuje, no bo mimo wszystko gdzieś tam tak. Tak brutalność... jest, czy to nie jest takie trochę idealizowanie. Tak, nie, tak, rzeczy. dokładnie. Tak, jak, tak, jak, czy to nie jest tak troszeczkę to w drugą jest stronę? przemoc jest tak samo mhm. idealizowana jest, idealizowany tak, jest ten e, tak, wątek tak. związku z Trzeli. to pewnie, to pewnie hmm. żeby, no, żeby bo... zrobić większą taką podbudowę, tak? Troszeczkę na zasadzie być może e, szokera, no może. Nie, nie wiem, czy to aż można tak to nazwać, ale wydaje mi się, mhm. że no, jako taka przeciwaga do tej brutalności. Tak? Być może w jakiś sposób mająca tak. właśnie troszeczkę tak wybielić naszego bohatera z tego, co czyni i pokazać, jakim kiedyś był człowiekiem. Myślę, że to jest kolejny temat do zastanowienia się i nie wiem, czy akurat... No. Coś, a która te, teraz przyjdzie mi do głowy, ale tak czy inaczej e, szeli jak najbardziej. To pojawienie się jej w komiksie, to myślę, że bez tego komiks dużo by stracił. No tak, tym bardziej, że ona jest też, y, ona jest właśnie tym elementem, który wywołuje w czytelniku y, takie najmocniejsze chyba poczucie niesprawiedliwości tego świata i to co ją spotyka. Y, to też jest no, bardzo koszmarną wizją, bo ja się też zastanawiałam, dlaczego ten komiks tak bardzo tak bardzo jednak przemówił do, do wyobraźni. Czy to cały ten wątek miłości, czy jednak mhm. to, w jaki sposób wygląda Erik, czy, czy to są te elementy. I dochodzę do takiego wniosku, że jednak pewnego rodzaju przypadkowość przemocy. I przypadkowość brutalności i to, że złe rzeczy się spotykają ludzi w najmniej oczekiwanych momentach, a czasami na zasadzie dosłownie przypadku, to jest jakiś taki no, trochę skrót myślowy, ale też i ten element, który sprawia, że nad tymi bohaterami naprawdę tak się pochylamy i, i im współczujemy, bo... James O'Barr też w tej swojej historii yy, opisuje swoje indywidualne pragnienie śmierci i pragnienie bycia z ukochaną i to jest taka z jednej strony bolesna, ale i odważna deklaracja, bo to, że mm -hmm. to, że się obwiniamy, to, że cierpimy, że czujemy się winni, to, to jest jedna kwestia, ale on tutaj wprost stawia Erika jako tę osobę, która również zginęła na skutek tego, Oczywiście. Tej, tej napaści. Tak, tak, nie? Tak. Więc to, to, to jest jakby dość, dość czytelna deklaracja. I wydaje mi się, że to właśnie tą szczerością obar wszystkich przekonał, a jednocześnie też wprowadził historie związane z zemstą na zupełnie inny poziom, bo z jednej strony mamy tutaj mm, jakieś takie podążanie za tymi schematami. Cała ta struktura komiksu przypomina trochę podróż bohatera kina zemsty, bo on tam krok po kroku idzie, eliminuje tych tak, konsekwentnie, tak. jak w jakiejś grze komputerowej. Każda, zresztą każdy z tych pięciu zeszytów, mm, za wyjątkiem może tego, te, tego finałowego, ale to co mm -hmm. się ukazywało na początku, te cztery zeszyty, no to to jest, każdy z nich dotyczy spotkania z tym którego Erik mhm. musi zabić. Nie, więc jest to do pewnego stopnia ogrywanie schematu. A to, że dostajemy historię tak jakiej, takiej jakiejś no, banalnej i okropnej przemocy, która właściwie wzięła się no, znikąd, z przypadku, to nadaje jeszcze całej tej opowieści jakiś taki wiarygodny i przerażający rys. Bo ja Nie się bardzo. też... Mm, złapałam na tym, że ten, e, niby wiedziałam, co ich spotkało, nie? bo pamiętałam, że w, w filmie no, była jakaś napaść i tak dalej, ale kiedy pierwszy raz czytałam ten komiks i dochodzimy do tego momentu, m, kiedy no, te karty są odsłaniane, widzimy, co, co, co, co, co spotkało Erika i Shelley i dlaczego, no to ja po prostu też, tak jak ty, musiałam zamknąć książkę mhm. odłożyć, przetrawić, pobyć trochę ze swoimi myślami, bo, bo no, to jest jednak coś, coś, coś potwornego i, i, i strasznego. I tak się zastanawiałam, czy w przypadku takiej konkretnie opowieści operowanie y, takim elementem nie jest y, takim szokowaniem dla szokowania trochę, nie? bo to z jednej strony masz, wiesz, tę tra mm -hmm. tragedię kochanków, którzy tak nagle zostają z tej swojej bańki szczęścia y, wyrzuceni i to jeszcze w takim momencie ważnym dla nich, nie? że tutaj nagle o, y, zaręczyli się, są szczęśliwi, planują ślub. No i i to się wydarza. Ale jednak, ja tego bym nie czytała chyba, yy, chyba w takich kategoriach. Wydaje mi się, że tutaj są inne, ciekawsze rzeczy zaprezentowane, yy, związane z jednej strony właśnie z tym, że wystarczy, że znajdziesz się w miejscu nieodpowiednim, o nieodpowiedniej godzinie i coś ci złego spotka. Mm -hmm. No życiowe bardzo, nie? I, i, tak, i cholernie tak. bolesne. A z drugiej strony napaść na Erika i na Shelley nastąpiła na drodze. On im się zepsuł samochód, po prostu zatrzymali się i zostali napadnięci przez piątkę naćpanych kolesi. I teraz spróbujmy wyobrazić sobie tę sytuację. Niby ciemna noc, niby jakiś tam padający deszcz, pusta droga, ale czy na pewno? A co jeśli podczas tego ataku ktoś obok przyjeżdżał i im nie pomógł? straszne. Mi się wydaje, że w ogóle ta scena, bo tak wspomniałaś o szokowaniu odbiorcy. Ja nie mm -hmm. wiem, czy mm, ja bym tego tak nie, nie oceniał, tak jakby surowo, tak jak zauważyłaś, ponieważ tutaj to jest element, który tylko wytrąca na chwilę dosłownie czytelnika. To, to jest on bardzo potężnie działa, ale my jesteśmy do pewnego stopnia jakby przygotowywani do tego, co się wydarzy. Tak? No bo gdzieś te wszystkie nawiązania do tej tragedii, co spotkało Shelley, jak w jaki sposób zginęła, dalej, To gdzieś tam dostajemy między kartami. I tak naprawdę po części też film nam zdradził, przynajmniej w mojej, w że tak powiem, w moim odbiorze te, tego filmu, gdzieś tam zobaczyłem to, tak? I, i jakoś tego szokera nie było. Zastanawiam się, jakby to. Ale to trochę no, to inaczej za... jest, w filmie jest jednak inaczej. Tak, no ale generalnie chodzi mi o samo szokowanie, tak? Dla, nie jakby ściśle ści, ści, konkretne, konkretne wydarzenie. Natomiast to jest tylko ułamek, tak? Na, nawet jeżeli on bardzo mocno nas oddziaływuje, to mimo wszystko jest ułamkiem i do pewnego stopnia już jesteśmy w tym momencie przyzwyczajeni do brutalności, która występuje w tym komiksie. W ogóle myślę, że tragedia Erika i Shelley to do jakiegoś stopnia też obraz takiej ogólnej tragedii młodych ludzi, czy, czy ludzi, których po prostu spotkało nieszczęście. Tak jak wspomniałeś, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwym czasie. Ta, tak. taki, takim symbolem, powiedzmy, tej takiej takiej tragedii romantycznej nawet, do pewnego, do pewnego stopnia, która bardzo silnie oddziaływuje i to zarówno, wydaje mi się, że nawet mocniej na młodych ludzi, tak? którzy po raz pierwszy zderzają się z taką miłością, która jest przez nich bardzo intensywnie przeżywana, więc siłą rzeczy, jeżeli Aha. zostaną wyrwani z niej, no to ona też w jakiś sposób ta tragedia bardzo mocno ich doświadcza, powoduje ból, może nie do tego stopnia oczywiście, żeby, żebyśmy powracali i, i szukali zemsty, ale mimo wszystko no, jest to niezwykle traumatycznym wydarzeniem. I takie operowanie właśnie tą symboliką, to jest widoczne w każdym praktycznie elemencie tego, tego komiksu, bo ten komiks no, nie odwołuje się tylko i wyłącznie do tej jednej tragedii. Tak? To, co wspomniałeś, że on spotykał tą dziewczynkę, która miała taką, a nie inną matkę, tak? że on na swojej drodze był świadkiem cały czas tej brutalności ulicy, tak? czy to mhm. w postaci narkomanów, czy w postaci działania tych gangsterów, którzy po prostu dla, czasami dla zwykłej frajdy kogoś atakowali, tak? komuś się naprzykrzali, więc to cały tak. czas ta brutalność, szokowanie występuje w tym komiksie i ono też sprawia do pewnego stopnia, tak sobie myślę, że, że ten komiks jest bardzo rzeczywisty. To, to co wcześniej zaznaczyliśmy, że to nie tak. jest tak, że ten komiks, ta fabuła jest w oderwaniu od rzeczywistości. Te ulice, które są widoczne w tym komiksie, Mogły być faktycznie tymi ulicami z ciemnych załóków amerykańskich i tylko i nawet nie amerykańskich. Podejrzewam, że w każdym większym mieście gdzieś tak, takie rejony się znajdują, więc do pewnego stopnia jest to po prostu obraz naszego świata. Tak? Czy on jest szokujący? W komiksie na pewno bardziej niż w rzeczywistości, z którą powiedzmy my mieliśmy kontakt, no bo ja wychowałem się w dzielnicy powiedzmy bardziej spokojniejsze, więc ja nie, nie znałem takiego powiedzmy świata i być może gdybym za pierwszym ja razem też. zobaczył ten komiks, to w jakiś stopniu on faktycznie by na mnie zaczął oddziaływać, ale jeżeli trafił mhm. on w ręce powiedzmy osób z, z większego miasta, które miały styczność, no to czy on aż tak bardzo szykował? Myślę, że to, co się działo na ulicach zdecydowanie bardziej, tak? a to, że po prostu James Obar postanowił to tak mocno zaakcentować, no, wynikało po części z tego, że no, musiał w pewnym momencie o tym opowiedzieć tak? i zrobił to bardzo poetycki, właśnie teatralny, emocjonalny sposób, który przemawia po prostu, czy to do starego, czy do młodego czytelnika że znaczy dotknąłeś tutaj dwóch kwestii i ja jeszcze chciałabym je pociągnąć, bo ta przemoc w komiksie, my tak cały czas opowiadamy o tym, że jest ona tak bardzo wizualna, tak bardzo podbita i ta scena mhm. ataku na szeli jest również prezentowana właśnie w takim kluczu, że no, nie widzimy tego dosłownie, ale utoż, uświadamiamy sobie grozę całej tej sytuacji. Ale ja powiem ci, że takimi elementami które mm, mocniej nawet na mnie oddziaływały, to, to, była, to, to był taki rodzaj emocjonalnego bólu, który wytrącał mnie z równowagi, bo no dobrze, byłam już przygotowywana, bo Erik, spotykając się z Tintinem, fanboyem Tiberdem, Tom Tomem, mówi, że była taka dziewczyna, była ciemna noc, był zaparkowany samochód, zrobiłeś to czy to, więc ja już y, niby tak. się tego spodziewałam, ale jak na przykład dostajemy taką scenę jak rozmowa lekarzy w szpitalu, którzy opowiadają mhm. jak wygląda Erik, co go spotkało, jak y, tak jego ciało... Z, zareagowało na te dwa postrzelenia, że tam no, szukają kręgu, nie jest jakiś tam fragment, nie? że tu, tu wleciała kula, wyleciała tędy i dlatego on ma strzaskaną tutaj tą połowę głowy i jedno takie zdanie, które po prostu zmroziło mi krew w żyłach i doprowadziło autentycznie do płaczu, bo ja to, że ten komiks oddziałuje bardzo mocno, no to no, słyszycie w jaki, w jaki sposób my o tym rozmawiamy, ale tam pod koniec kiedy Eric już już y, wydaje z siebie to ostatnie tchnienie, kiedy już odchodzi, to jedną z tych ostatnich świadomych rzeczy, które słyszy jest taka wymiana zdań, która przebiega no, mniej więcej w ten sposób, że o, tu umiera, zgon, na, już... Już pacjent nie mhm. żyje. Czy jest ktoś, kogo trzeba zawiadomić? Jakaś y, ta y, partnerka, dziewczyna może histeryzuje w sali obok? Nie, ona też y, zmarła, też, też nie żyje. O to dobrze. No kurde, no, to, to jest coś naprawdę przerażającego z jednej strony, a z drugiej strony my się też w prywatnych rozmowach zastanawialiśmy nad tym, kto w całej tej opowieści więcej wycierpiał na takiej zasadzie, kto praktycznie w kruku powinien być tym aniołem zemsty, czy Erik, czy Shelley. I my się tam trochę z Sylwkiem spieraliśmy, czy ta historia aby umiejscowienie Erika w całej tej opowieści nie jest po prostu pewnego rodzaju nadużyciem, no bo jednak Shelley wycierpiała trochę więcej, mm -hmm. ale wydaje mi się, że przegapiliśmy jeden ważny element. Erik przez cały czas był świadomy. I widział nie? to, co się dzieje mm -hmm, z, jego, mm -hmm. z jego ukochaną do, same, tak, do samego tak, końca. Faktycznie. Więc takie mm -hmm. zastanawianie się, kto tutaj miał większe doświadczenie, no bo Szeli z drugiej strony też siedziała w tym samochodzie, była przerażona, bezsilna, więc czy można w ogóle. Oceniać ten komiks w takich kategoriach, czy to jest czy to Myślę, byłoby że... bardziej wyraziste, gdyby ta historia doty dotyczyła kobiety, mścicielki, czy mężczyzny mściciela, co? To myśl kurczę, to naprawdę ciężko określić, tak? I w ogóle te teraz sobie zastanawiam, czy ocenianie kto więcej wycierpiał, to jest właściwie no jest dobry... duszycie, Nie jest na duże Tak, tak, dokładnie. Czy to można w ogóle w ten sposób rozmawiać? Bo z jednej strony Erik widział, tak, ale nie zapominajmy, że dla niego te cierpienie cały czas jakby trwa. Tak? To, że on powrócił to dalej, on to cały czas, cały czas przeżywa. Z drugiej strony mamy Shelley, która, dla której ta bańka szczęścia chyba była większą bańką niż dla Erika, bo to gdzieś ona, mam wrażenie, czasami nadawała ton temu związkowi i gdzieś pchała związek do przodu. Była tym promykiem w tym, w tym związku i chyba tak bardziej się cieszyła. No nie, momentami miałam po hmm. prostu takie e, skojarzenia, więc chyba trudno oceniać, kto właściwie powinien być. No właśnie, nawet niewłaściwe jest ocenianie, kto kto więcej e, wycierpiał w tej całej historii. Jedna i druga strona jakby przeżyła. tak Jedna i druga strona doświadczyła tej tragedii bardzo traumatycznych przeżyć i tak dalej. Więc tutaj, tutaj może na tym poprzestanę. Natomiast chciałbym zobaczyć Shelley jako osobę, która występuje jako anioł zemsty. Myślę, że dla samego <laughs> widowiska, jeżeli byłby to komiks superhero, to jak najbardziej mogłoby to zadziałać, tak? Ale myślę, że też musiałoby to się stać bardziej po roku 2000, kiedy komiks zaczął być troszeczkę inaczej opowiadany, natomiast w latach 90. czy właśnie pod koniec lat 80. mimo wszystko to mężczyzna był tą osobą, która jakby dba o bezpieczeństwo rodziny, tak, która jest mhm. osobą silniejszą, agresywniejszą, tak, w takim naprawdę dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie wyobrażam sobie Ostrożnie rozmawiasz z kobietą eksploatacji. Uwaga. Wchodzimy <grym _ grym _> na bardzo grząski grunt. <grym _> też, też się teraz zastanawiam, czy tak obracamy się właśnie wokół inspiracji Jamesa Obara, czy po prostu nie chciał do pewnego tak. stopnia też pokazać samego siebie. tak? W końcu to on jako mężczyzna <grym _> musiał jakby wyrazić swój ból, więc siłą czy pewnie mu też w jakiś sposób łatwiej było to opowiadać z perspektywy bohatera. I myślę, że też łatwiej było pokazać w komiksie, tutaj niezależnie jakby od sytuacji osobistych przeżyć, łatwiej było pokazać obiekt miłości, za którym się tęskni, jeżeli jest to kobieta, tak? jeżeli to jest właśnie ten taki Piękny anioł, który jest wyobrażany w ten sposób właśnie przez, przez bohatera cierpiącego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak bardzo chyba romantycznie. Wydaje mi się, że to właśnie w tą stronę zawsze szło. <laughs> Myślę, że możesz mieć naprawdę bardzo dużo racji w takim odczytywaniu. Ja też się raczej przychylam do, do tego, co powiedziałeś. Też uważam, że no, ta eteryczność Szeli, i ta jej delikatność, i mhm. niedopasowanie do jakichś takich sytuacji przemocowych, bo ona jest taka niewinna. Nie? Ona jest tym utożsamieniem tak, tak. całego światła świata, całego dobra, i tak jakby wszystkie najpiękniejsze, najcudowniejsze rzeczy skupiły się w. Nie, ale, i, i były, nie? Więc to ten pomysł Tak, ale tak właśnie i... jest. Przez to te, te nawet te wtrącenia tak. pomiędzy tymi brutalnymi scenami, to tam jest cały no. czas właśnie wałkowanie to może ze słowo, ale podkreślanie tego, że ona mm -hmm, była tym mm -hmm. całym życiem, tak? To całe życie tak. skupiało się wokół niej i ta cała miłość to po prostu była kierowana do niej. Być może jest to do pewnego stopnia przeszarżowanie i, i być może ogrywanie taką. Może ktoś nawet powiedzieć tandetnym, jakby romantyzmem, no ale no, jest to z drugiej strony też bardzo piękne, tak. Jeżeli tak się głębiej nad tym zastanowić, to jest pewnie coś, za czym też po części tęsknimy, tak. I to, to co m, zapytałaś kilkanaście czy kilkadziesiąt minut temu, czy. Yy, nie jest to takie troszeczkę nastolatkowe takie mm -hmm. rozpamiętywanie w ten sposób takiej idealnej powiedzmy miłości. Myślę, że nie ma to jakby Wiek tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia. Bardziej mi się wydaje, wszystko zależy od tego, w, jaki, w jakiej rodzinie powiedzmy zostałeś wychowany, tak? z jaką, czym się interesowałeś na samym początku. Bo jeżeli miałeś kontakt z poezją, jeżeli miałeś kontakt właśnie z historiami romantycznymi, czy dostrzegałeś właśnie w utworach muzycznych te bardzo wyraźne wątki miłosne połączone też z cierpieniem, to mimo wszystko będzie, niezależnie czy byś miał 40 czy 50 lat, w tym komiksie też dla ciebie to będzie takim czymś zupełnie naturalnym. Natomiast jeżeli byłeś osobą twardo powiedzmy stąpającą i po świecie i nie wiem, udającą macho, który, który nie ma uczuć, przez takie też osoby się zdarzają, no to siłą rzeczy pewnie odbijesz się od tego, tak? I nazwie to po prostu, nie wiem, głupotkami, w, w, mówiąc jej najdelikatniej. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. No skoro Shelley jest utożsamieniem tego całego światła i tej cudowności życia, no to jeszcze tak powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, trzeba by się przyjrzeć jeszcze dwóm kwestiom. Przede wszystkim osobom, z którymi Erik się konfrontuje, czyli to, to w jaki sposób są przedstawieni antagoniści w tym komiksie, to będzie jedna kwestia. No a druga kwestia to oczywiście rysunki i wydaje mi się, że te dwa tematy bardzo nam się tutaj pięknie połączą, bo mhm. ja się również bardzo uważnie przypatrywałam tym bohaterom złym, tym złolom, nie? Mhm. Erik spotyka się z jakąś taką przemocą, tak jak już wcześniej podkreśliliśmy, wynikającą z jakiegoś, nie wiem, narkotykowego otumanienia, bo Zost nasi zakochani zostają zaatakowani przez piątkę narkomanów, którzy są prezentowani przez Obara jako ta takie jednostki z jednej strony wynaturzone, zupełnie zdegradowane, takie okropne, obrzydliwe, pozbawione wyrzutów sumienia, ale też to, że pewnych aktów przemocy dokonują pod wpływem narkotyków, czy, czy nie rozgrzesza ich odrobinkę z, tego, z tej przemocy, której się, której się dopuszczają? To znaczy, ja nie chcę absolutnie takie, tutaj bronić takie, całej tej. Czy ci się kołota, kołotały w głowie, czytając. Komiksy. Tak, ta, ta, ta, ta, o, o, o zgrozo, bo po, powiem mhm. ci, z czego to się wzięło, bo. Mimo wszystko patrząc na kreację tych złoli, na całą tę naszą piątkę, mm -hmm. to wydaje mi się, że oni są do pewnego stopnia, cały czas mówimy o komiksie, który jest rysowany i obmyślany przez debiutanta, powstawał, gdy autor miał 20 lat, więc to jest takie trochę patrzenie na świat na zasadzie czarne albo białe, dobry tak. albo zły, przemoc albo miłość, takie już bez tych odcieni szarości, bez tych wartości pośrednich. I przepatrując się tym, ym, de, tym, tym zdegradowanym, obrzydliwym ludziom, yy, odniosłam takie wrażenie, że oni wszyscy są robieni według pewnego rodzaju yy, jednowymiarowego schematu, jakby tak wiesz, wziąć mhm. jeden szablon takiego tak, najgorszego mhm. typa pod słońcem tak. i po prostu tak. nie ma takiego, żadnego w nich zniuansowania jakiejś takiej. Jedyny, który się wybija trochę, no to jest ten fanboy, który nawet w momencie, gdy Shirley została, została zabita, no to i tak gwałcił ją, nie, atakował mhm. seksualnie, więc no on wychodzi jako jeden z nielicznych na tego już takiego, no naprawdę rasowego, rasowego psychopatę ale ja się też zastanawiam na ile tutaj ten czynnik, ta, ta, ta stawka w komiksie, nie? To z jednej strony kibicujemy Erikowi, no bo wiemy, że on spotkało go coś strasznego i musi tę sprawiedliwość wymierzyć, ale ja ani przez moment nie odczuwałam w stosunku do niego zagrożenia jakiegokolwiek, bo te osoby, z którymi Erik się konfrontuje, to nie jest żadne tam zorganizowane przestępcze imperium, to są po prostu zaćpane ludzkie szumowiny, które są odrażające z jednej strony przez swoją niemoralność, ale też poprzez swoją głupotę. Nie mają żadnej mm -hmm. przewagi nad Erikiem <laughs> i w takiej obliczu jakiejś, wiesz, nadprzyrodzonej siły, która przychodzi i zaczyna rzucać w nich cytatami z Biblii, no to właściwie po pierwsze oni nie kontaktują o co w ogóle chodzi, bo mają umysł przeżarty nad narkotykami, a z drugiej strony, no, wyrzutów sumienia też, też zagrość Czy przypadkiem mm -hmm. y, tak ta zemsta, którą Erik w tych okolicznościach, o których mówię, dokonuje, czy nie wydaje się, aby zbyt prosta. Mm -hmm. Myślę, że tutaj Zadziałał czynnik mimo wszystko super bohaterski, który miał Wracamy. spowodować, okay. że tak, tak, że ta historia będzie po prostu e, szybka, prosta i jasno mówiąca, o co w niej tak naprawdę chodzi. Mówię tutaj o tych pierwszych czterech zeszytach, które jak zaznaczyła się, są pewnym kalką i jeden zeszyt drugiego zeszytu. No takie questy, nie zeszytu. jak z gry komputerowej. Tak, tak, tak. Więc tutaj, Jedna misja, druga misja, tak. Tak, i do przodu, i do przodu. Więc ja tutaj nie oczekiwałem jakiejś konfrontacji Erika z jakimś gangiem, czy równorzędnym przeciwnikiem, bo. Też chyba po części Obarowi zależało na tym, żeby pokazać, dać upust tej swojej takiej agresji tu i teraz, tak wyrzucenia tego wszystkiego, co ma w sobie. Stąd też po części ta brutalność. To nie mogło być rozpisywane na kilkanaście zeszytów i wielka konfrontacja na samym końcu, bo myślę, że tutaj chodziło też o właśnie, y, y, taki właśnie dynamizm. Być może tak, być, być może szkoda, bo byłaby zupełnie pewnie inna historia, taka bardziej y, poukładana i Pewnie ciekawsze fabularnie, tak? gdybyśmy dostali, nie wiem, dodatkowo jakąś sprawę kryminalną, gdzieś tam rozpisaną mhm. wokół tego. Natomiast ja się odnoszę do, odniosę do tego, co jeszcze mówiłaś, czy w pewnym sensie m, gdzieś tam m, ta zwierzęcość e, tych mhm. e, złoli nie jest w jakiś sposób chyba usprawiedliwiona przez te narkotyki. My się wydaje, że tutaj... E, w ogóle pokazywanie tych złoli właśnie jako takich przeżartych i zdegenerowanych, to jest ponownie uh -huh. odwoływanie się do tego, jak wyglądał właśnie ten świat rzeczywisty, bo to, że oni tacy są, pewnie można nawet momentami im współczuć, tak? To, że oni są przeżarci przez te narkotyki, że są tak zdegenerowani i tak dalej, i tak dalej, że nie mają tych hmm. uczuć, no to też z czegoś wynika, tak? Wynika z no właśnie, tego środowiska, z którego tak się wywodzili, więc do mm -hmm. pewnego mm -hmm. stopnia pewnie tak faktycznie jest i tak można ich oceniać. Bo, Ale popatrz, bo, bo są do... też jeszcze dwa, ele dwa elementy, które właściwe, właściwie są... Erik jest do nich pod pewnymi względami podobny, bo coś co napędza tych złoli i co napędza Erika to są dwa elementy, szaleństwo i narkotyki. Jest mm -hmm. w, w kruku, jest scena jedna, kiedy Erik aplikuje sobie morfinę. Tak. Jest taki Taki jeden tak. moment. Y, więc co, on czuł to? Czuł, jak, wiesz, te kule w niego uderzały, to on czuł i zagłuszał? ból w ten sposób, narkotyzując się, a że jest szalony, no, no wiadomo, bo rozjeżdża po prostu wszystko na swojej drodze. W momencie, kiedy na przykład idzie mhm. do knajpy, szukając jednego kolesia, jest tam powiedzmy, nie wiem, piętnastu innych, no to wiemy, że żaden z nich nie przeżyje, tak? Mhm. Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałam i tak yy, myślałem, że to nie jest tak, że po prostu te zło świata, które gdzieś tam wokół yy, tych bohaterów yy, czy Erika, czy tych właśnie złoli występuje, czy ono uh -huh. nie jest tak momentami silne że zaczyna prędzej czy później oddziaływać także na te jednostki dobre, troszeczkę tak je jest. spychać w swoim kierunku. Bo Vendetta, Rika to jest jedno, ale to, co wspomniałaś w jakichś takich prostych właśnie tych chociażby spotkaniu z tą dziewczynką, tym, że mhm. matka jest narkomanką, tak, że no, e, nie jest wiem, ta osoba, osoba prowadząca... Lombard, tak, czy skupująca tam chyba pierścionki, z tego co dobrze pamiętam, próbuje zawsze tą cenę swoich klientów oszukać, tak? w jakiś sposób tak. kantować, że w ogóle na dzień dobry, jak ktoś wchodzi, jest dla niego opryskliwa, niemiła. To są wszystko, cały czas mam wrażenie, dostajemy w tej historii taką, taki przekaz, że ten świat jest zły, okropny, tragiczny, mhm. że te szczęście, które tak naprawdę występuje w tym świecie, to troszeczkę jest tak samo, jak z tym biegnącym koniem, że ono mhm. jest, funkcjonuje i nagle, bach, się kończy. Cokolwiek byś zrobił i na to nie, nie masz wpływu, tak? Że po prostu w pewnym no. momencie ciebie dopada, tak jak dopadło to nieszczęście Rika i Szeli na drodze, kiedy stali, no bo równie dobrze, czemu nie zatrzymał się ktoś i ktoś im nie pomógł, tak? Czy akurat no przyjeżdżali właśnie. ci zło, tak? Więc cały czas te nieszczęście gdzieś i ten, właśnie ta, ta brutalność świata jest podkreślana, no i w pewnym stopniu ona, chcąc nie chcąc, musi oddziaływać także na te dobre jednostki. Być może tak samo było z tymi złolami, które y, obecnie są pozbawione emocji, atakują, bo tylko atak tak naprawdę znają, a być może jakby się cofnąć kilkadziesiąt lat temu, jest to y, chłopiec, które miał matkę narkomankę, która go ignorowała, który jedyny co zna Albo to jest biła. ból, strzykawkę, alkohol i tak naprawdę, mm -hmm, jak spotykał mm -hmm. się z kolegami, to y, jedyne co potrafili to zaczepiać innych i nie wiem, rzucać wulgaryzmami. Tak? Więc, jeżeli tak na to tak. patrzeć, no to faktycznie można się zastanawiać, y, czy oni de facto jest winni czy winny jest, tu powiem tak bardzo górnolotnie, system, który obecnie mhm. funkcjonował i czasami są ludzie pozostawieni samym sobie, co też mamy niestety i dzisiaj, tak? no bo jakby jak słucham relacji osób, które wracają na przykład z Nowego Jorku wśród znajomych, tak to jest. mówią, że owszem, to jest bardzo ładnie momentami wszystko malowane na zdjęciach i tak dalej, jak to cudowny jest w ogóle, a wystarczy przejść kilka Ale jest dzielnic też, tak jest. i masz zupełnie inny że tak powiem, życie, tam jest po prostu koszmar jeden nieustający, gdzie każdy zastanawia się jak przeżyć kolejny dzień, a strzały jest czymś zupełnie na porządku dziennym i zawsze mi to też zastanawia, że to z tym się w ogóle nic nie robi. Tak jakby w pewnym momencie Ameryka poszła zostawmy to po prostu sam im, po prostu każdy jest kowalem kotłuje. tak, każdy jest kowalem trochę własnego losu i po prostu muszą sobie radzić. No i proszę mamy, mamy gangsterów, którzy sobie tak poradzili, że praktycznie są wyprani z jakichkolwiek emocji i i wszystko, co robią, to jest podszyte jakimś takim zwierzęcym wulgaryzmem. Zwierzęcy wulgaryzm jest również ważnym elementem w kreacji tych postaci. To teraz już może przejdziemy no, do, do tak, tego ja... wielkiego finału, czyli do, do rysunków, bo już zasygnalizowaliśmy, że komiks jest czarno-biały i wydaje mi się, że to ten sposób, w jaki Erik patrzy na świat i w jaki postrzega rzeczywistość, powracając z martwych, to co wspomniałam przed chwilą, że są te skrajne odczucia, mm -hmm, dobro, zło, mm -hmm. czerń, biel. To wszystko się przepięknie komponuje. Nie mam absolutnie podczas lektury tego komiksu nie miałam takich problemów z tym, co wielu recenzentów podkreśla, czyli z pewnego rodzaju brakiem wprawy, który James Obar wykazywał absolutnie. na tym wczesnym etapie. Bo oczywiście, jeśli jesteśmy takimi już czytelniczymi, pedantami mm -hmm. i będziemy się przypatrywać temu, jak Erik wygląda, to zauważymy oczywiście, że te jego proporcje gdzieś tam się rozjeżdżają, że ta twarz Ale... raz wygląda trochę łagodniej, na innym kadrze nieco inaczej. To, że mamy tutaj bardzo dużo wizualnych nawiązań do tych jego ulubionych artystów, no bo z jednej strony ciało i ekspresja i jego popa, z drugiej strony twarz wokalizmu listę zespołu Bauhaus. Ian Curtis też w niektórych kadrach jest bardzo, czy, bardzo czytelny. Fryzura i makijaż przypominające mm -hmm. Roberta mm -hmm. Smitha. To wszystko tutaj się kotuje i, i, i, i się pojawia. Nawiązanie do ekspresjonizmu niemieckiego, bo Obar tak. w tej swojej tak. p, pierwszej fazie tworzenia wizualnego kruka przejawia Coś, jakieś takie przedziwne rozdwojenie, bo z jednej strony niektóre kadry tak bardzo upraszcza, tak sieka tymi liniami, one są takie ostre, wyraziste, czasami nawet niechlujne, ale zdarzają mu się po prostu takie kadry, które sprawiają, że czytelnik no, zatrzymuje się i można się tam godzinami wpatrywać w te, w te wszystkie detale, które on, on umieścił. Opowiadał o sposobie pracy, pracował nad rysunkami po 10 godzin na dobę, sprzedawał w między czasie samochoda, a potem wracał do domu i do drugiej, trzeciej w nocy rysował. Rysował analogowo, to jest tuż na papierze. Nie ma tutaj mhm. żadnej jakby komputerowej ingerencji obróbki. w to, w jaki mhm. sposób obróbki żadnej obar tutaj nie, nie stosował. A co jest jeszcze też fantastyczne i wydaje mi się przejawem geniuszu już wtedy, kompozycja tych wszystkich kadrów, bo można by się zastanawiać, dlaczego niektóre sceny są właśnie tak bardzo grubo konturowane niektóre momenty, a inne kadry są zawieszone jakby w powietrzu. Świetnie używa rozplanowania kadrów Obar do opowiadania właśnie historii tymi emocjami. Niektóre sekwencje tych ramek nie mają, są jakby oniryczne z tego powodu, że to jest to przeskakiwanie pomiędzy tym realnym światem, aż, a y, tymi wyobrażeniami Erika. A wszystkie te sceny, które dostajemy dodatkowo, są też odpowiednio wizualnie przekształcone, bo my doskonale wiemy, kiedy jesteśmy w teraźniejszości, kiedy Erik tę mm -hmm, zemstę mm -hmm. wymierza. A retrospekcje też mają inny tak, taki tak, właśnie tak, poetycki, tak. delikatny charakter. To, mm -hmm. no, Genialne to jest po prostu i można ten komiks czytać też pod kątem no takim no, storytellingowym jako naprawdę coś no, wybitnego. Ja się zastanawiam teraz od czego zacząć. <grych> Na początku mówiliśmy o tych powiedzmy to nazwijmy błędach u rysownika, początkującego mm -hmm. rysownika, dodajmy. Ja myślę, że nawet tak. nie należy, ja zawsze mam takie, takie wewnętrzne drażni mnie, kiedy słyszę, że ktoś ocenia rysownika w kategoriach nie, to źle mu to wyszło, czegoś tutaj nie dopracował i tak dalej. Po pierwsze jest to wizja... Zaburzona anatomia, tak. Tak, że to do, <laughs> do, do, dokładnie przede wszystkim jest to wizja rysownika. tak? Być może ta postać miała być chaotycznie jakby rysowana, miała w jakiś sposób odzwierciedlać targające artystów wówczas emocje. Pewne niedokładności też lepiej oddziaływują mimo wszystko na naszą wyobraźnię, bo teraz jest taka tendencja w komiksach mainstreamowych, że wszystko jest takie ładne, wymuskane, takie naprawdę do granic mam wrażenie czasami obrzydliwości, gdzie nie ma w ogóle mhm. miejsca, na własną interpretację postaci. Tak? Ty dostajesz po prostu ludka, który jest narysowany i on dokładnie tak wygląda i musi tak wyglądać i wszystkie jakby odskocznie tutaj e, są niemile widziane w interpretacji tej, tej postaci. Natomiast Erik e, na różnych planszach czasami bardzo dziwnie wygląda, tak? ale to też do jakiegoś stopnia e, pokazuje, że tak naprawdę możemy w tym Eriku e, w różny sposób na niego patrzeć. Tak? Czasami jako anioła mhm. zemsty, czasami jako kochanka, sami jako osoba, która gdzieś tam właśnie y, tęskni za swoją ukochaną, czy, czy po prostu rozpamiętuje on, tą ukochaną, więc to wszystko jest... Jak on jest cierpi, tam są przecież takie kadry, tak. że on siedzi cały zwinięty, a co Oczywiście. mi się jeszcze spodobało bardzo mocno, to znaczy to, to można akurat też krytykować jako jeden z takich składowych elementów y, tej kultury y, emo, bo Erik y, w wielu momentach sam się okalecza i my te sceny mm -hmm. dostajemy no, tak bardzo brutalnie. Jest tam taki jeden mm -hmm. kadr, kiedy autentycznie widzimy, jak to ostrze noża, czy brzy przecina. brzytwy bodajże, mm -hmm. przecina, przecina skórę i to jest tak bardzo y, namacalny ból. Wyobrażasz to sobie, czujesz mm -hmm. praktycznie, jakie mm -hmm. to jest uczucie, nie? I to coś w ogóle porażającego. A propos tego wymuskania jeszcze, to tylko jedno zdanie dopowiem. Bardzo mi się spodobało w ogóle to, że podkreśliłeś fakt, jak ten komiks jest również zróżnicowany, że ci bohaterowie jednak są jacyś, ale zauważ, że to ma miejsce nie tylko w warstwie wizualnej, ale również w warstwie językowej, bo mamy z jednej strony tego, te metafory, tego Erika, który mówi tak poetycko, teatralnie i w ogóle, ale ale masz też te oprychy, które mówią slangiem. Oczywiście, oczywiście. Język ulicy, tak? Wchodzi w pewnym tak momencie jest. grę i on też robi robotę, no bo dalej sposób podkręca ten cały realizm tej opowieści. kim masz do czynienia w tym A, momencie, Oczywiście, tak. to, to są kryminaliści, gangsta i, i w ogóle <laughs> światek ten właśnie jak najbardziej przestępczy. A wracając jeszcze tylko na moment do tych obrazów, wspomniałaś, jak, jak on to długo pracował nad tymi planszami. Ja powiem tak, niektóre są kadry takie, czy plansze całe, że spokojnie mhm. można by było zrobić z nich obraz i powiesić na ścianie. Naprawdę, to nie są jakieś mhm. takie, które gdzieś tam przelatują, yy, przerzucamy i idziemy do przodu. To, co mówiłaś na samym początku, że ten komiks jest bardzo komiksem takim emocjonalnym, i to nie tylko oddziaływającym na nasze emocje, ale nie tylko przez samą historię, tak? Tylko także w jaki sposób ta historia została ukazana. Bo jeżeli wyobraźmy sobie, że nie mamy tej szeli, tej takiej warstwy właśnie rysunkowej, podkręcanej do takiego e, sentymentalizmu, powiedzmy, do takiej poetyckości, tak? No to też same tylko wzmianki, pokazywanie szali tak bardzo. E, bardzo przedmiotowo, no to też nie oddziaływałoby do Degradowałyby nam, bohaterkę, tak. Tak, tak. tak nie, nie byłoby takiego właśnie ubóstwiania tej, tej, tej postaci, tak? Nadawania jej takiej wyższej, powiedzmy wyższej rangi, jeżeli chodzi o istotę i te rysunki bardzo dobrze właśnie to robią, właśnie poprzez tą swoją poetyckość, właśnie teatralność to do niej cały czas jakby nawiązuje, ponieważ ten komiks jest przesiąknięty tak zarówno nie, nie tylko komiks zresztą bo film, film także w tym wypadku, ten z 1994 roku więc to cały czas występuje w tym komiksie. Tutaj też zdarzają się oczywiście sceny bardziej odważne, tak? no bo ta, te szczęście powiedzmy domowego ogniska to jest, to jest jedno, ale też trzeba pamiętać, że tutaj James O'Barr nie zapominał o takich rzeczach, rzeczach bardzo przyziemnych, jako chociażby nie wiem zbliżenia fizyczne dwójki bohaterów. Dużo tak, erotyki, też, tak jest. Tak, tutaj jest naprawdę erotyka na takim poziomie, bardzo, bardzo mocnym, Poetyckim. tylko że. Tak, tylko że właśnie, czy to jest poetycka? To, to nie jest coś takiego, co mogłoby nas szokować, tak? tylko to jest bardziej w stronę takiego romantyzmu idące, więc e, dla mnie to też jest jakby dodatkowy plus tego komiksu, tak? no bo ponownie pokazuje tak, taką naturalność tego związku Erika i Shelley. Tak, to co? To e, chyba słychać, że polecamy. Mamy drobne uwagi. I jakieś takie tutaj wątpliwości, ale to nie wynika absolutnie z jakiegoś tutaj naszego, z jakiejś naszej wewnętrznej potrzeby krytykowania, bo absolutnie. mam wrażenie, że z tej naszej rozmowy wybrzmiało, wybrzmiał poziom fascynacji i poziom uniwersalności tego utworu. To, to już tak na koniec ja postawię takie bardzo prowokacyjne pytanie i to myślę, że będzie też dobre pytanie dla naszych słuchaczy, którzy czytali ten komiks, którzy mieli okazję poznać tę historię ta także i w ten sposób. Na ile my w ogóle, my odbiorcy, mamy prawo oceniania tej opowieści? Bo zasygnalizowaliśmy już, że jest to jednak pewien rodzaj autoterapii, pewien rodzaj egzorcyzmowania bólu. Ten Erik w komiksowym Kruku i w ogóle później też staje się takim awatarem rozpaczy artysty. Czy my rozmawiając na temat tego komiksu w ten sposób, tak bardzo analitycznie, czy przypadkiem nie odzieramy go z, te, z tego czym on tak naprawdę jest? Na ile Odbiorca ma prawo ingerować w mm -hmm. prywatność autora, który tak bardzo się przed nami obnażył, tak bardzo pokazał ten swój ból, bo jeszcze tak troszeczkę nawiązując do tej przem przemocy, do tego w jaki sposób Erik rozprawia się z tymi, mm, z tymi złymi w tej historii, to ja odnoszę wrażenie, że to jest bardzo dużo Jamesa Obara, który próbował w ten sposób po prostu te swoje demony gdzieś tam okiełznać pozbawić się ich no to, no to była jedyna, był to jedyny rodzaj po prostu sprawiedliwości, którą mógł wymierzyć sobie no i temu winnemu, kto, który się pojawił i zabił jego ukochaną. On zresztą próbował też, to, to też jest taka ciekawostka, że on w jednym wywiadzie przyznał się do tego, że wrócił po, po, po tej misji swojej wojskowej wrócił i jedyna myśl, jaka mu przyświeca taka obsesyjna, na której się nonstop stop skupiał, to to, żeby znaleźć tego kierowcę, który wjechał w jego ukochaną i go załatwić. Nie? Więc no, to jest właśnie ten, ten rodzaj opowieści, w której no, bohater jest jednocześnie alter ego autora. I na ile my mamy prawo po prostu mówienia, co w tej historii jest słuszne, a co nie. Pełna zgoda. Ja tak się w ogóle zastanawiam, czy... Tutaj jest właściwe właśnie to, to, to, co mówisz, żeby oceniać ten komiks, być a, nawiązując do tych wszystkich twoich mm, wspomnień, jeżeli chodzi o recenzentów, którzy gdzieś tam mówili, że ten komiks pomógł uporać się im z, trade, z tragedią własną. Być mhm. może te osoby, które w jakiś sposób potrafiły utożsamić się z autorem, mają prawo powiedzieć, że faktycznie oni rozumieją ból Płynące z, te, z tej historii i poczynania Erika, i bardziej pod tym kątem oceniać właśnie komiks. Natomiast, jeżeli ten komiks trafi w ręce osób, które jakby nie miały z tym styczności, tak? No to myślę, że tutaj bardzo niewłaściwym i nie wiedzą w ogóle, nie znają powiedzmy legendy jego powstania, tak? To myślę, że tutaj bardzo niewłaściwym byłoby kierowanie takich srogich komentarzy, że ta historia jest chociażby pozbawiona sensu, jak tam raz przeczytałaś, czy jest, jest jakaś taka bardzo schematyczna i właściwie mhm. niewnosząca wiele, no to myślę, że te osoby po prostu nie znają tego komiksu, znaczy nie słyszeli nawet nic o tym komiksie i nie wiedzą, do czego ten komiks nawiązuje, więc właśnie, czy mamy w ogóle prawo go oceniać? takikolwiek jakiekolwiek komentować? Myślę, myślę że wszystko zależy od tego, jak nasze życie tak naprawdę się układało, ile my doświadczyliśmy jakichś własnych przeżyć traumatycznych i na ile byliśmy w stanie sobie z nimi jakby poradzić. A czy ta historia może w ogóle działać jeszcze dzisiaj? Mamy rok 2024. Komiks powstał w latach 80 i tutaj mhm. trochę widać tę stylistykę, bo i to jak bohaterowie wyglądają i te fryzury, to jest jeden mhm. z takich elementów z jednej strony kreacji, ale też czegoś takiego, co może współczesnego odbiorcę jednak trochę dystansować, wybijać, Przy... sprawiać, że mamy do czynienia jednak z jakąś taką alternatywną rzeczywistością, czy uważasz, że ta historia nadal ma taką siłę rażenia, czy może mm -hmm. żyjemy już w tak. innych czasach i ktoś, kto jest mm -hmm. wychowany obecnie na tej kulturze obrazu, na tych wszystkich mm -hmm. TikTok, mm -hmm. TikTokach i mm -hmm. innych social mm -hmm. mediach, czy on odnajdzie się w tej opowieści? Jak sądzisz? Hmm. Znaczy, powiedziałbym, że chyba wszystko zależy od tego, um, czego oczekujemy od tej historii, po prostu biorąc, y, chwytając ją w swoje ręce. Tak mm -hmm. jak wspomniałem, ja oczekiwałem właśnie takiej historii tragicznej romantycznej, po części brutalnej. I to nawet bardziej powiedziałbym, dostałem tą historię poprawioną przez autora tak, w tej finalnej wersji, ponieważ dla mnie ten komiks właśnie należałoby odczytywać jako takie połączenie tej brutalności z tą nostalgią, z tym rozpamiętywaniem Shelly itd., itd. Natomiast dzisiaj myślę, że odbiór młodszego czytelnika byłby uzależniony od tego, w jaki on sposób podchodzi do komiksu w ogóle. Bo jeżeli będziemy mieli do czynienia mhm. z czytelnikiem szukającym takiej czystej rozrywki, to myślę, że pierwotna wersja Kruka, yy, ta bardziej właśnie ta czterozeszytowa, ukazująca się zeszyt po zeszycie, trafi do niego bardziej, ponieważ będzie dalej to komiks taki bliższy jego zapatrywaniom na komiks superbohaterski. Będzie ona jest bardziej dynamiczna, widowiskowa i tak dalej. Tak. Mniej prezentująca troszeczkę źródło tych działań Erika, natomiast dla niego będzie właśnie, właśnie, dla niego będzie to komisł po prostu taki szum bohaterski i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o osoby szukające w historii czegoś więcej, które wychowały się właśnie w takich bardziej klimatach poetyckich powiedzmy, tak, które mieli styczność z poezją, to myślę, że tą historię jak najbardziej zrozumie i odnajdzie się w tej historii. tak. Może nie każdy wyłapie, nie wyłapie muzyczne nawiązania. tak, Nad pewnymi kadrami pewnie przejdzie bez jakiegoś takiego większego zastanowienia, ale to jest tylko jeden element. Tak? Dla nas ważny sprawiający, że być może gdzieś lepiej odbieramy tą historię Erika, ale na pewno nie jest to element, który jest niezbędny do zrozumienia samej tragedii bohatera, tak? bo myślę, że ból bohatera, to co on przeżywa jest zrozumiały w tym wypadku dla każdego. tak? Niezależnie, czy wykonałeś się w latach 90 tak. i miałeś styczność z Joe Division, słuchałeś rocka progresywnego, jakichś takich różnych rzeczy, nie wiem, gotyckich, tak? czy dzisiaj słuchasz hip-hopu, bo jeżeli faktycznie jesteś w stanie jakby zrozumieć, bo wiesz co to jest ból, tak? i w jaki sposób go doświadczyłeś, no to dla ciebie ta historia będzie jak najbardziej zrozumiała. To na finał naszej opowieści o Kruku zacytuję fragment wstępu, który myślę, że idealnie potwierdzi to, co przed chwilą stwierdziłeś, że niektóre doświadczenia są po prostu kwestią no, ludzkich emocji. Cytat. Któregoś dnia stracisz wszystko, co masz. Nic nie zdoła przygotować cię na ten dzień. Ani wiara, ani religia. Nic. Gdy umrze ktoś, kogo kochasz, poznasz pustkę. Będziesz wiedział, jak to jest być zupełnie, całkowicie samotnym. Nigdy nie zapomnisz i nigdy nie wybaczysz. Samotni zwykle nie wypowiadają się w tak szczery, bezpośredni sposób, jak czyni to James Obar w tym komiksie. Jeśli więc chcesz wyciągnąć jakąś lekcję z Kruka, brzmi ona następująco. Pomyśl o tym, co możesz stracić. Znakomite wydaje mi się to, że James Obar dopełnił tę historię, uzupełniając ją o te dodatkowe kadry, bo dla mnie kruk jest dowodem tego, że można traumę przepracować. Te oniryczne mhm. kadry są takim definitywnym pożegnaniem z ukochaną, łagodzą przemoc, wzmacniają ból, ale to jest też ten moment już ostateczny, ten moment kiedy już... Hmm, Mamy to doświadczenie i po prostu e, idziemy naprzód. Bardzo bym chciała, żeby e, jak najwięcej odbiorców sięgnęło po ten komiks, bo to jest e, z jednej strony obraz pewnego doświadczenia niektórych emocji w tamtym momencie dziejowym, w latach 80., w latach 90., ale to jest tak po prostu... Zwyczajnie po ludzku też lekcja wrażliwości, wrażliwości objawiającej się być może przez jakieś takie wielkie słowa, poetyckie gesty i wysublimowane kadry, ale jeśli trafi to na podatny grunt, to zbuduje po prostu wyjątkowy, niesamowity charakter i sprawi, że będziemy lepsi, będziemy wrażliwsi i będziemy reagować w trudnych sytuacjach, a może też do, tak jak część odbiorców pisała, kruk będzie doświadczeniem terapeutycznym albo czymś takim, co przygotuje nas do pewnego stopnia na no ten, ten, ten moment najgorszy, czyli na na żałobę, na stratę. No wybitny jest to komiks, naprawdę i mam wrażenie, że tak jak przed chwilą tam wspomniałam, że on trochę już wygląda staro przez te 80 tutaj naleciałości, to w warstwie emocjonalnej i tego jak ten komiks na wrażliwego odbiorcę działa, no to tutaj po prostu nic się nie zmienia i oby, oby trwał, oby tak było. Sylwek. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. No, wyczerpująca ja również. dyskusja. Zde zdecydowanie. Ale bardzo ważne. <laughs> mi się wydaje, że trzeba o takich komiksach mówić i naprawdę to, co powiedziałaś na początku, troszeczkę nie rozumiem, dlaczego ten komiks tak długo nie był u nas wydawany. Tak? Pomijany tak. tak naprawdę i dopiero planeta komiksu sięgnęła po niego, bo tak jak powiedziałaś, to wypadałoby poznać tą historię. Tak? Każdy, kto się interesuje komiksem, czy to właśnie mhm. no, powinien znać tą historię i to jest naprawdę taka świetna lekcja wrażliwości i naprawdę można do tego komiksu wracać. Tak? To na pewno nie musi być jednorazowa przygoda. Ciekawostka jeszcze powiem. Kruk jest jednym z moich top 3 przeczytanych komiksów i wydaje mi się, że jego pozycja jest no, raczej niezagrożona, bo no, jest to naprawdę bardzo, bardzo bliski mi utwór. Podobnie jak film, o którym mam nadzieję, że no, w takim składzie, a może i jakiś dodatkowy głos też się pojawi, porozmawiamy już, już wkrótce. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja była taka, bo jeszcze tak no, dosłownie ostatnie zdanie na koniec. Nie chciałam, żeby rozmowa o Kruku odbywała się w taki sposób bardzo mechaniczny, polegający mm -hmm. tylko na tym, że my tu będziemy recenzować no, strona po stronie, kadr po kadrze. Chciałam, żeby... To, to nasze dzisiejsze spotkanie było bardziej kontekstowe. Było też trochę kontrowersyjne, bo myślę, że to jest taki utwór, który no zasługuje, na tym, żeby się, zasługuje na to, żeby się trochę pozastanawiać, poszukać, popatrzeć z innego punktu i wydaje mi się, że to osiągnęliśmy. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę przygodę. Bardzo Ci dziękuję również Bogusiu. Naprawdę świetna rozmowa. Cudowno. <grymne> tak, to... Tak sobie podziękowaliśmy i dziękujemy również naszym słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu. Oczywiście bardzo będziemy ciekawi waszego zdania, bo mam, na, mam nadzieję, że ten dzisiejszy podcast to będzie początek wszelkich dyskusji związanych z Krukiem. Bardzo na to liczę. Będę czekała na komentarze. Myślę, że Sylwek również. Także czekamy, czekamy. I za dzisiaj już bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. Słyszymy się przy okazji recenzji filmu z 1994 roku. Do usłyszenia i pamiętajcie, nie musi padać cały czas. Cześć. Do usłyszenia.